Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 301, ja nazywam się Damian Paul Haka dachman i ze mną jest jego ekscelencja, Juliusz Konczalski, Eka Juliusz. Tak. <laughs> Chciałem powiedzieć Julesz i widzisz, jak to mi na końcu języka, takie ale... freudowskie Mówisz... przejęzyczenie. No tak, ale wiesz... Nie, bo ja przepraszam cię, Juliuszu, bo to wynika z tego, że my powinniśmy AK dzisiaj nagrywać na stojąco. To jest, jest taki dzień, że... Eee... No tak, no to na pewno. A z drugiej strony, podjęcie. jak się dowiedziałem, yy, jacy wy, wybitni dziennikarze dzisiaj dostali odznaczenia yy, od prezydenta, to aż mi się chce po prostu usiąść, więc prawda? Yy, w jakiej ja chcesz czy, pozie nagrywać? Ale ja jacy wybitni dziennikarze, bo ja nie wiem. Na przykład Maciej Orłoś. O... Jacek Żakowski. Brawo. Kto no, ale jeszcze? Ja zostałem to bez komentarza, bo tam jest ich bardzo dużo. I to nie tylko e, dziennikarze dostali, ale też działacze, artyści i m.in. politycy. No ale to nie jest podcast o polityce. Na pewno, znaczy zawsze planujemy taki undergroundowy, taki, taki podziemny podcast nagrać o polityce, ale no... E, no, no tu... Ja bym powiedział może nie tyle na o polityce, ale bardziej o takich sprawach O życiu, o wiesz, wiesz, tak, tak. Tylko, że to jest oczywiście bardzo trudno do zdobycia, ale w każdym razie, drogi Juliuszu, 300 odcinków, piękny mm -hmm. ten, bo to jest kolejny odcinek z serii tych jubileuszowych, nie jubile jubileuszowych, ale zawsze wyjątkowych. Chciałem ci podziękować, Juliuszu, jako, że jesteś fantasmagierią z przerwami, ale od początku, prawda, od day zero, jak to się teraz ładnie nazywa, te premiery... jednym z akuszerów. Tak, tak. tak e, founding Father i, i tak dalej. Dokładnie. Inspirator i tak dalej. Ale bo teraz mówię, no, że DayZero no, tak ładnie słuchaj, no, nie ma, na te nie wszystkie... Ma, no, czekaj, no ale ja też chciałbym jakoś się odnieść do tego, bo wiesz, bo, bo to, to, że ja tam jestem, czy że byłem, to jest tak naprawdę mało istotne, wiesz, no słuchaj, no nie bądź taki skromny, wiesz, no prawda jest taka, że gdyby jakby nie twoja konsekwencja i, i jakieś takie jednak dążenie do tego, żeby co jakiś czas tutaj mobilizować tą grupę tych niestety niewdzięcznych uczestników, no to tego podcastu by nie było i nie byłoby tych 301 tam jeden odcinków, tak? Czy Czuję się jak prowadzący tych poranków e, piątkowych. E, Także w gruncie rzeczy to należałoby Damianie tobie podziękować. Czyli dziękuję już, że tak ładnie podziękowałeś. Wiesz, to miło tutaj słyszeć e, takie no, słowa Szczególnie tak, w twoich ustach. Nie ma jak to jak deszcz. dobra wazelina, stare, na początek podcastu. No, usta nie pękają, prawda? Dokładnie. Od wazeliny się stosuje. Drogi Iliuszu, bo no, to jest taki tydzień, który już zaczyna, prawda, to te święta, święta gracze. Tak, zaczyna się sezon. Że atakują nas z lewej, z prawej, z, z góry, z dołu tytuły. Już dzisiaj nawet oglądałem taki ładny zestaw, tylko jeszcze się zastanawiam nad nim. E, konsoli Xbox One z e, całą kolekcją Master Chiefa. Aha. Tylko właśnie nie to jest jestem pewny, czy to jest kolekcja... Jak ktoś jest tutaj w naszych słuchaczy tutaj w temacie poinformowany dobrze to czy to jest po prostu kod do osiągnięcia całej kolekcji, czy, czy, czy to jest płytka jednak? Oj, to wiesz co, to, to może być różnie, no bo o ile ja na przykład miałem kody w swoim zestawie, aczkolwiek akurat nie ma szefa tylko tego nieszczęsnego, tej nieszczęsnej Fify i Forcy, mhm. więc to mogą być kody, wiesz. To znaczy ja wiem, że kody, na przykład no kody są w takim nie. zestawie z Assassin's Creed, gdzie jest Black Flag i... No to myślę, Unity. że tak, myślę, że Microsoft generalnie idzie w kody. Myślę, tak. że y, jest, ale musiałbyś zobaczyć, jakiś unbox, ale wydaje mi się, że nikła jest no. szansa, żeby to były pudełka. No właśnie. właśnie. Widzisz, Juliuszu, ja zapomniałem o tej wspaniałej funkcji internetu, no nie? że teraz możesz znaleźć No, no wszystko. właśnie. Możesz Unboxing. znaleźć wszystko. No, czyli sobie później sprawdzę. W każdym razie za 400 euro, albo ojro, jak to mówią koledzy z Zaodry, to Aha. możesz właśnie taki zestaw, zestaw nabyć. Zresztą ja widziałem takie już nawet tak zwane bonde Robiony przez na przykład HMV, HMV, mhm. gdzie masz więcej niż jedną grę i jeszcze jakiś kod do wykorzystania, nie wiem, na przykład 50 euro w, w marketplace. Znaczy wiesz, ja, ja Więc myślę, jakby że... zaczynają nas pojawiać się mhm. bardzo dobre oferty na, na, na konsole. No tak, ale wiesz, ale ja bym jednak cały czas był zdania, że ta premiera polskiego Xboxa i, i fakt, że miałeś zestaw z Forcą Motorsport i z, cały czas te zestawy podejrzewam są w sklepach do, do nabycia i z FIFA. 15, razem z yy, zestawy, tak. Tak, to no to słuchaj, no to, to, to moim zdaniem to bardzo dobry zestaw, tak? No oczywiście dla kogoś, kto powiedzmy, lubi takie gry, tak? Dla kogoś, kto lubi FIFA, dla kogoś, kto lubi wyścigi samochodowe takie, nawet jeśli Forca nie, nie uznamy tej gry za jakąś super symulację albo taką grę w pełni symulacyjną, no to jednak jest to jedna z lepszych gier samochodowych, jakie, jakie są na rynku. Nie no zdecydowanie tak, no, nie no ja, ja nie powiem, że nie zazdroszę akurat tych zestawów, bo jak yy, zobaczyłem co oferuje Sony, to mhm. albo co oferują sprzedawcy z konsolą Sony, no nie, bo przecież GameSpot, czy, czy właśnie HMV, czy nie wiem, Empik, mogą sobie sami ustalać, co by chcieli w takiej, w takiej paczuszce zawrzeć. No i mhm. no staty, niestety nie umywa się. Naprawdę jest jest tutaj jakiś taki no tak, no nawet, dysproporcja. Nawet jest jakaś dysproporcja, ale być może ona wynika z faktu, że jednak rzeczywiście ten Xbox jest, jeśli chodzi o tą sprzedaż, jest, jest trochę w plecy w stosunku do Sony. Jednak Microsoft musi robić coś, no żeby te zestawy jakby się sprzedawały, tak, żeby odbudować sobie to zaufanie. Natomiast mi się wydaje, ponieważ ja ostatnio dość dużo czytałem tak zupełnie przez przypadek o tych różnych wojenkach. O, lubisz czytać. Tak, dokładnie. Wiesz, jakieś przykład... książki wyślą. Wow, etykietę, natomiast, Natomiast muszę ci powiedzieć, że w ogóle śmieszą mnie takie dyskusje i ta dyskusja tam na zasadzie co jest lepsze, co jest gorsze i tak dalej. Bo to wydaje mi się, że w dalszym ciągu sprowadza się jednak do preferencji, ale do tak preferencji już, ale graczy. Ale musisz rozumieć, że to nie chodzi o samą dyskusję taką akademicką, gdzie, roz, gdzie porównujesz Bebechy. Chodzi o to, żeby, żeby wydawcy wiedzieli, że muszą konkurować o uwagę graczy, klientów poprzez serwowanie im lepszego produktu. I w tym momencie na przykład powiedzmy, że Xbox technicznie, gdzieś tam jakbyś się doszukiwał ile tam jest teraflopów, mógłby przegrywać, ale to na przykład software'owo i tym co oferuje dodatkowo wygrywa z Sony. I no, teraz jest kwestia tego jak jak sprzedasz po prostu te, te dodatkowe, te naprawdę lepsze rzeczy, którymi się powiedzmy dane konsole wyróżniają, plus oczywiście bardzo istotne jest w co grasz na tę konsolę. I ekskluzywy moim zdaniem są... Absolutnie jednym z najistotniejszych powodów, dla których ludzie decydują się, żeby kupić na przykład konsolę A, a nie konsolę B. Znaczy, wiesz co, to prawda, dlatego że ja mówiąc szczerze, jak, jakby wybierając Xboxa, czy sięgając po Xboxa, a nie po PlayStation 4, ja, nie, ja, nie byłem, ja nawet byłem przekonany, że, że raczej moim hmm. przeznaczeniem jest PlayStation 4, for gamers. Natomiast... No y bo... Natomiast wiesz, jak, jak już doszło co do, co do czego, no to zobaczyłem, że jednak no wiesz, Forca jest, jest na Xboxie, Halo jest na Xboxie. Poza tym, Gamepad, ja wiem, że były duże dyskusje, że Sony tam świetne rzeczy zrobiło ze swoim Gamepadem. Ja wziąłem Gamepad Sony do ręki, pobawiłem się nim trochę i to nie to. Czy powiem tak, jako człowiek, który w równym stopniu gra na jednym i na drugim padzie w starej konsoli, tak? Nawet w pewnym momencie, jakby, nie wiem, no nie tyle, że stało mi się przyjemne, to przestało mi przeszkadzać i, na, i nie miało to większego znaczenia. Tak jak kiedyś na początku, jeszcze to, wiesz, to no było jasne, to prawda. Ale z drugiej strony, wiesz, ja też przecież się przyzwyczaiłem do, do grania na tym nieszczęsnym dualshocku 3, bo, bo w którymś momencie zdecydowałem się w poprzedniej generacji, że jednak postawiłem na konsolę Sony i, mhm. i mój, mój wybór padł na, na PlayStation 3. Ale wiesz, do, do pewnych rzeczy, których nie było na Sony, których nie było na Playstation i tak się nie przyzwyczaiłem, tak? Czyli jednak mimo wszystko brak tego crosschata, te jakieś achieve, te, te powiedzmy trofea, które, które były taką, że tak powiem, namiastką powiedzmy achievementów z, ich, z Xboxa. I ogólnie wiesz to no... no, no... Znaczy, to, że ja wybrałem akurat Sony, a nie, a nie Xboxa wynikało z prozaicznego faktu, Sony posiadało wtedy napęd Blu-ray i mhm. teraz akurat mi to zwisa w sumie, czy, czy ten napęd Blu-ray jest, bo, bo praktycznie w każdym zestawie kina domowego masz napęd Blu-ray, który byś chciał dzisiaj kupić, więc yy, jakby nie ma to większego znaczenia tak naprawdę. Ja tam akurat nie mam zestawu kina domowego z napędem Blu-ray, ale i korzystam z konsoli, rzeczywiście, gdy nie miał konsoli, to prawdopodobnie no ale to właśnie, ja, ja dlatego wybrałem, ja dlatego wybrałem w którymś momencie jakby PlayStation 3. Nie żałuję specjalnie, wiesz, jakby nie dorabiam do tego żadnej ideologii. I teraz też nie dorabiam żadnej ideologii do Xboxa, Xboxa One. Natomiast mam już. Ale, taką wie, taką, ale jak, to jest związane jednak czasu. z, z, z, z naturą ludzką człowiek jest tak to stworzony, to znaczy? że on nie może być obojętny. Z musi zawierać... Znaczy, wiesz, no, ja, nie wiem, musi się opowiadać po jakiejś stronie. no no znaczy. chwali, wiesz. No, no, no, no to to czegoś, też. Się wzięło, no. Tak? No, jeśli, jak jeśli na przykład dostaniesz jeździ, jako dziecko Nintendo wiesz, konsolę, to jesteś, prawda, skazany na to. Że, na pewno, ale ale, ale... ale jak chcesz zmienić religię, wiesz. to możesz, no, wiesz. To, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś po prostu jako, jak, wiesz, taka natura ludzka jest, że czasami po prostu i nie nieracjonalne argumenty, a, a emocjonalne biorą górę, i każdy ma swoje powody prawda? w tym decyzję. Ja, jako osoba, która nie wiem, tak jakoś się złożyło, że po prostu na poprzedniej generacji miałem te wszystkie konsole, to, to dla mnie po prostu było istotne, w co ja mogę na tych konsolach zagrać. I, i, i wiesz, teraz akurat jakoś tak z tą, w tą generację wchodzę wolniej. Do, Ale to jest niedaw ciekawe, wiesz, niedaw dlatego, że... Niedawna mam, prawda, PlayStation 4 i jakoś dopiero teraz zaczynam, nie oglądać się. No, yy, tak, tak, tak szczerze, tak szczerze ci powiem, to dopiero drugą grę kupiłem na PlayStation 4. Taką no... pudełkową, wiesz, na, na no płytce właśnie, nie wiem, o, o... A ja, ja generalnie na, na brak gier na, na Xboxie specjalnie nie narzekam i mówiąc szczerze, właśnie chciałem też yy, powiedzieć o tym, że już od jakiegoś czasu się bawię na tym Xboxie i, i uważam, że wiesz, no, jakby. To malkontestwo takie, które się pojawiło przy okazji tej nowej generacji, te dyskusje, że to jest generacja 7,5, że nie ma w co grać i tak dalej. I do mnie to nie przemawia, kompletnie do mnie to nie przemawia. Znaczy mam wrażenie, że ja nie wiem, czego, czego ci ludzie się spodziewali i, i czego ogólnie, co, co miałoby Sony czy Microsoft, co te firmy miałyby dostarczyć, żeby, żeby powiedzmy układać. Przede tego wszystkim ważne, tak? żeby się nie cofać. To no tak, ale więc jeśli na przykład jeśli nie, nie, nie bierzemy pod uwagę tego co masz y, jaki masz bebechy w konsoli tak od tego no one są silniejsze no więc y, w jakieś to to określa no tak ale w sumie to... że jak startował Xbox 360 i PlayStation 3 to też było tysiące głosów i tysiące dyskusji o tym ja sobie złożę peceta znaczy umówmy się ja w ogóle nie wierzę w takie gadki że ktoś sobie złoży za 1600 to czy znaczy, ja nie tak wiem, czy pamiętasz, bureja, bo że... Santa Zmageria przeżyła już jedną yy... generację, tak praktycznie od początku do końca. Tak, tak. I nawet tak. kiedyś długo dyskutowaliśmy o tym. Nawet popełniłem taki taki artykuł, w którym liczyliśmy chyba te koszty, prawda? Ile, ile to by było, gdybyś na przykład kupił konsolę taką i taką i tyle i tyle gier i na przykład komputer taki taki i tyle i tyle gier. Więc jakby wiadomo, że i tak to jest jakby... To się gdzieś rozmywa tak naprawdę, co się bardziej opłaca i, i, i znowu, no, konsole jednak kupujemy, bo jesteśmy wygodni, bo chcemy na przykład przyjść po pracy, wyciągnąć sobie płytkę z pudełka, włożyć, ją, trzeba ewentualnie po prostu już mieć tą płytkę, czy nawet grę zainstalowaną na konsoli, włączyć i momentalnie prawda, wejść w akcję. I y, no teraz jest tak, że jakoś tak y, ze względu na to, że nie wiem, czy to jest kwestia tych napędów, Blu-ray, że one są takie wolne, że, że gry nie mogą być y, po prostu spłyty, muszą się instalować, no, trochę tak jednak cofamy się z pewnymi elementami. I to nie jest taki komfort, prawda, jak kiedyś właśnie to, to co cechowało te konsole, że momentalnie no tak, mogłeś wejść w zabawę. Zwróć, tak? uwagę, ale zwróć uwagę, że to była też jednak mimo wszystko zmiana, yy, która dość szybko została zweryfikowana, bo rzeczywiście na Xboxie 360 było tak, że wkładałeś płytkę i praktycznie grałeś, natomiast tak. już chyba stosunkowo wczesne gry na PlayStation 3 wymagały instalowania. No bo to była kwestia na tego, dysku. że był wolny tak, napęd blu wolny napęd Blu-ray, blu natomiast yy, jakby, no tak, no ale czy to jest aż taki krok wstecz, czy to jest aż taki krok nie, wstecz? Nie, nie, ale wiesz, chodzi o to, że, że o się zbierają, bo na przykład... Czuć, yy, jakieś rozczarowanie. Na PC też nie włączysz. Yy, yy. Ja myślę, że to nie jest... No nie, nie tak ale kwestia... PC jest yy, jakby czymś, co... Yy, znaczy, w sensie na PC. -cie proces instalowania gier jest od zarania dziejów Tak, tak ale stałem. właśnie ja bym nie sprowadzał stałem. tej różnicy, tak, tylko poczekaj, ja bym nie sprowadzał tej różnicy tylko do, do tego, że jednak na PCC. sprowadza... Nie, yy, ja mówię yy, o komforcie, o komforcie yy, korzystania z, z takich małych rzeczy, no, wiesz, no tak, yy. ale to jednak konsola, wiesz, konsola to jest jednak to, że jakby tak, nie przejmujesz się żadnymi sterownikami, wszystko się instaluje samo. Yy, ja nie wiem, jak to wygląda w przypadku Sony, ale nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja chwalę y, tylko i wyłącznie y, jakby Xbox. Niech się nie nikt nie pomyśli. Tak. No otóż to, dlatego że jakby to, że ja się wypowiadam o Xboxie wynika z faktu, że po prostu go mam, a nie z faktu, że nie lubię Sony. Ale a może ale, że jesteś bojem. Ale, fanboyem, no. ale, ale, ale zmierzam, zmierzam do tego, że wiesz, że yy, tak naprawdę yy, kwestia, no i zgubiłem wątek przez tą dygresję, Komfortu, bo Tak, no chodzi mi o taki komfort, tak? Znaczy, odpalasz sobie to na telewizorze, siedzisz sobie na kanapie, czy leżysz sobie, czy, czy nie wiem, przy, przybierasz pozycję, która jest dla ciebie satysfakcjonująca i wygodna. <tryk> Samo się wszystko aktualizuje, nie, nie przejmujesz się żadnymi sterownikami. Wiesz, mnie nikt nie przekona do tego, bo ja w którymś momencie dokonałem takiego radykalnego zwrotu w swoim, w swoim życiu. I owszem, oczywiście na pc tak zdarza mi się zagrać i, i zdarza mi się odpalać jakieś gry z różnych powodów, ale to jest zupełnie inne granie i tutaj nie ma czegoś tak... Znaczy, Ja oczywiście wybieram ten styl i ten sposób gry, który jest obecny na konsolach i w ogóle uważam, że te wszystkie dyskusje mówiące o tym, że na konsoli masz rozdzielczość, nie wiem, 720p, a na PC sobie odpalisz w 450k, będziesz miał 1580 klatek na sekundę i to wszystko będzie śmigało. No, no super, że tak będzie, tylko że jak ja patrzę no na wiesz, grę... Zresztą no, to jest też tak, że Taka na przykład... Wiesz, ja patrzę na gry, ale poczekaj, ja patrzę na grę w rozdzielczości 900p w 30 klatkach na sekundę i dla mnie to wygląda błędnie. Znaczy ja to jest ten sam argument, który na przykład to... stosują osoby, które mają mi na przykład szybki samochód nie wystarcza, bo jest ograniczenie prędkości do 120. No i wiesz, no, no, to jest, to jest tak, no, ale jednak, no, dobrze mieć coś pod maską, czasami jednak chcesz o, przycisnąć. Ale... Rzeczywiście, no nie, ale, to, ale to jest nieskończone, to, że... no to jest nieskończoność, no tak, że... możemy dyskutować. Że, chodzi mi o to, że, wiesz, ja ja bym jednak takich porównań nie, jakby tutaj nie... Ale Nic też chodzi o progres, tego, że... chodzi o, o, o mhm. przyszłość. No wiesz, gdybyśmy rzeczywiście się zatrzymali yy, na rozdzielczości 720p, być może gry byłby by dużo ciekawsze pod względem yy, na przykład jakichś efektów, no bo można byłoby wyciągnąć inne rzeczy, ale gdzieś tam w świadomości... Nie wiem, wczesnych promotorów, ludzi, którzy nakręcali ludzi na tę nową generację, było to, że, że te, te konsole będą pokazywać cuda właśnie w pełnym HD i w 60 no klatkach tak, i to się okazuje, się, że to się, się rozmywa. Ale to, rzeczywiście... No tak, ale, jest gier na... 700, no tak, ale gier jednak w 720p tak naprawdę na, na konsolach nowej generacji jest zdecydowanie ona mniejszość, tak? I to bardziej wynika z faktu, że jednak mimo wszystko jesteśmy na takim, w takim momencie, w którym ci twórcy w dalszym ciągu gdzieś tam próbują okiełznać Oczy, tą architekturę. Wydaje mi się, że to nie można tego skwitować takim stwierdzeniem, że a, wiesz, to jest taka sama architektura jak na PCecie i to, że oni tego nie są w stanie opanować, no to po prostu mm -hmm, to mm. źle o nich świadczy, albo to jest jakiś tam myk, który ma coś ukryć. No rozumiem. Mi tak? nie, się nie, wydaje, nie, to... że tak nie jest. Mi się wydaje, że że generalnie potrzebujemy czasu, żeby tak tak było w każdej generacji i z każdą kolejną grą, która wychodzi, okazuje się, że, mhm. że jest coraz lepiej, te gry wyglądają coraz coraz ładniej, coraz lepiej wykorzystują jakby możliwości danej konsoli, czy to będzie PlayStation, czy to będzie, czy to będzie Xbox i wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Ile to potrwa i czy to będzie trwało rok, czy wiesz, no Gears of War się ukazali po roku. W tej chwili, jakoś tak trochę wykonując taki krok, moim zdaniem jest już, pojawiła się gra, która jest dla mnie takim powiewem się świeżości i, i stanowi taką, powiedzmy, namiastkę tego, mm -hmm. czym może być ta nowa generacja. I tyle, no. I... Ja bym cię jednak poprosił żebyśmy zeszli jednak na inny temat. Może nie na temat, tylko właściwie, żebyśmy porozmawiali, co ostatnio graliśmy. Na pewno masz kilka tytułów I tak się śmialiśmy, jak rozmawialiśmy na, na, na, na prywatnie, że i kotleciki, i świeżynki. Więc <laughs> ja bym cię zapytał o tego kotlecika, bo jednak no granie jest nowa, ale jednak jednak jednak. Bardzo nie, się ja, się powiem, ja powiem, ja powiem zacznę w ogóle oczywiście od reklamy Microsoftu i w ogóle od reklamy Xboxa i powiem tak yy, A propos właśnie tego tych gier, wiesz, tego wszystkiego rozmawiać mocno. Ostatnio przeczytałem yy, w jakimś artykule, ale to chciałbym się ciebie teraz oficjalnie na antenie zapytać, bo mi nigdy takich informacji poza anteną nie udzielasz. Chciałbym się ciebie zapytać, czy mhm. rzeczywiście na tym, w tym sklepie Play, yy, znaczy nie, przepraszam, nie Play, nie wiem jak on się nazywa, PlayStation, Ultima, Play, yy, PlayStation Play, Network nie, na PSN właśnie, PlayStation Ten. Network. Czy rzeczywiście tam ceny nowych gier oscylują w granicach 299 zł? To prawda. Wysokie są bardzo ceny gier. Też zależy no od wersji, jest... bo masz wersję ostatnio Aha. bardzo modne, jest yy, dokładanie różnych dodatków głównowartych i okraszanie nazwy gry dopiskiem Deluxe. I wtedy Deluxe w, yy, cena jest uzasadniona, czyli na przykład 299 zł. Standardem niestety są ceny tam pokroju 279 zł i tak dalej. No ale niestety nie znam kryzysów, którzy po prostu, po prostu z tego PSN-u kupują te, te gry za te ceny, jednak mimo no wszystko chyba się sprzedają. Mhm. No więc, więc ja, ja, ja, ja po prostu na to zjawisko patrzę z takim, z, z bulwersacją, tak? bo jakby nie patrzeć w sklepie, widziałem ostatnio chyba jakiś, może nie ostatnio, ale z miesiąc temu, widziałem Titanfall za y, 279 złotych. I to no to był w mediamarcie pewnie jakimś. Coś takiego, tak. To był taki sklep... No oni mają problem z tym, że oni nie reagują na zmiany ceny, tam wiesz, czy eee, ten produkt leży, to, nawet go no nie No tak, nie ale, ale, w innych sklepach, ale w innych sklepach ten Titanfall kosztuje chyba najniższa cena, jaką znalazłem, to było na poziomie chyba 229 chyba. To była taka cena. Może jeszcze mhm. gdzieś można go kupić taniej w internecie, w tym w jakimś sklepie internetowym. Natomiast ja kupiłem Titanfall y, na sklepie Xbox Live i zapłaciłem za niego 100 zł. Na sklepie po prostu coraz, coraz piękniej po polsku. <laughs> I zapłaciłem, za niego, I zapłaciłem za niego, słuchaj, 100 złotych. I dodatkowo do, do, zapłaciłem 20 złotych za Season Pass, czyli za wszystkie dodatki. Za 120 zł kupiłem. Za Karnet. Karnet, taki. 100? 20 zł. Za Karnet 20 zł, bardzo tania. Nie, za Season Pass. No to jest Karnet. Nie, to nie jest Karnet, ma wszystkie dodatki. No to jest karny na wszystkie dodatki. Bo generalnie no, Season pasuje, się kukuje, dodatek, zanim ale każdy... te dodatki wyjdą. Zgadza się, Ty byłeś cwany i dodatków, czekałeś, aż wszystkie wyjdą, tak. Ale każdy z tych do... No tak się złożyło, no bo to teraz kupowałem, wiesz. Z drugiej strony, słuchaj... No to jak to nie jest twoja wina, no. No nie moja wina. A po drugie, ja wiem, że dla ciebie oczywiście i tutaj dla widzów, dla wysmakowanych graczy, Titanfall jest już oczywiście z odgrzewanym kotletem. Natomiast też pamiętajmy o tym, że ten Xbox miał jednak we wrześniu premierę w Polsce, więc No tak oczywiście, naprawdę, nie, no to, tak to naprawdę... mówimy... Teoretycznie, jeśli zakładamy, że Polska jest odcięta od zewnętrznego świata, to premiera y ten Fola miała miejsce we wrześniu. Tak. Nie, ale mi się wydaje, że dużo ludzi chyba czekało jednak nie wszystko na, ten, na tego polskiego, y na premiera tym polskiego Tak, no, o tym świadczą fantastyczne wyniki sprzedaży y Microsoft Polska. Słyszałem, że w całej Warszawie zostało 12 sztuk. Więc. A ja, tym, nie, ja nie dotarłem z tym do trzy cyfrowe. Ja nie dotarłem do To ciekawe, czy moją sztukę też biorą pod uwagę. Oczywiście, bo oni cyfrową znaczy. E... Polskie e... NPD, cytuję. Natomiast, natomiast pytanie jest takie, wiesz, czy rzeczywiście tak jest? No, ja, ja, ja nie znalazłem żadnych odpowiedzi na tę. No ale na pewno po tym, jak już, jak już tak entuzjastycznie okazało się, że wydałeś bardzo mało pieniędzy na tę grę, no to w końcu ją odpaliłeś. Czy, czy, czy po prostu po zainstalowaniu cieszyłeś się kafelkiem nowym w interfejsie i to wystarczyło? Nie, no, odpaliłem i zrobiłem już 30 poziomów chyba w Titanfallu, także... także I grałeś tam. jakieś dwie godzinki, no, nieźle. Słucham? Jakieś dwie godzinki grałeś? Nie, więcej, trochę więcej. No i jak ci się nie, podoba ta, ta, nowa jakoś, godzin, nie ta nowa jakość... nie. Yy, ta nowa jakość twórców oryginalnego Call of Duty. Ach, świetne. Ale oryginalnego w sensie Modern Warfare 4? Modern Warfare 4 i Call of Duty 1, 2 i tak dalej. No, jest, powiem szczerze... To są ludzie, którzy odeszli z Infinity World. Jasne Widać, widać rękę mistrzów, stale Jakby nie patrzeć. Moim zdaniem gra jest rewelacyjna. Jest, mm, tak jak sięgnąłem, wiesz, nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym i pewnie też się podniecałem na, tutaj na antenie Battlefieldem 4, to tak mm, jakby te, ten, ten rodzaj multi, który jest w Battlefieldzie, okej, okay, jest fajny, tak? Jeżeli mam ochotę sobie pograć w coś, co wygląda jak wojna i jakaś bitwa, wiesz, taka niesamowita, tak. na, dużo, na dużą skalę stosunkowo. Ja wiem, że oczywiście się zaraz powiesz, że na konsoli to, to jest mało, skoro na no, konsoli. Nie, ale na konsoli nowej generacji to jest duża skala. To sama, jest jest to 60 się. chyba czterech graczy, także jest to sporo. Yy, I w każdym razie, wiesz, yy, ten rodzaj multi, który jest w Battlefieldzie, no to nie jest moja bajka jednak. Ja jednak wychowany na Quake'u, Unrealu, znaczy bardziej nawet na Quake'u. Quake, w yy, Nie, ale bardziej na Quake'u, tym, tym zwłaszcza trójce, to, to muszę powiedzieć, że no to jest, wiesz, później oczywiście ten Modern Warfare. Ja wiem, że wszyscy tam Wiesz, to jest przygnębiające. Recenzent pisze recenzję Titanfall i pisze o tym, że ta gra ma niesamowicie szybki multi, wiesz, taki jak w Call of Duty, a zaraz się podpisują komendorzy, że ty w ogóle nigdy nie grałeś w Unreal Tournament. I tak, jak, tak jakby, wiesz... Nie no, grałem no, w Unreal Tournament, ja nie wiem, czy tam jest takie szybkie multi. Wiesz co, ja powiem tak, nie ma to żadnego znaczenia, ja bym powiedział, że tak, że jest rzeczywiście bardzo szybka, bardzo dynamiczna, ma kilka świetnych rozwiązań, na przykład nawet fakt występowania tych botów. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo to jest jakby rzecz pewnie gdzieś tam skierowana no te do Boty muszą być, bo ta gra tak, no właściwie to nie ma trybu pojedynczego gracza. Dokładnie, więc, więc trzeba też tam do czegoś strzelać i mówię o tym o tych graczach, którzy e, e, na przykład niespecjalnie mogą sobie radzić na początku, tak? No ja wiem, że dzięki temu. Dzięki, ja wiem, że dzięki tym botom właśnie no, podniosła ci się taka samoocena, chodzisz częściej uśmiechnięty i częściej komplementujesz żonę. Dostałem achievementa za bycie najlepszym w drużynie, możesz sprawdzić, więc jakby nie muszę tutaj specjalnie udowadniać. Zresztą znaczy, znaczy, znaczy, Damian, ja agili... Damian Nie, nie wiem, czy razy... mogę sprawdzić, bo ostatni miałeś profil ustawiony na prywatny w Xbox Live, więc wiesz, otwórzcie <laughs> na teraz świat. cię dodałem do znajomych, więc możesz sprawdzić. To mm filtruje. -hmm. W każdym bądź razie, stary, kwestia jest tego rodzaju, że gra rzeczywiście mi się bardzo podoba, jest rzeczywiście świetna, okay. No i cóż mogę powiedzieć Wspaniałe. No dobrze, no ja no. chciałem tylko właśnie usłyszeć to, to że jednak jesteś e, zachwycony tym bieganiem po ścianach, tymi mechami, bo bo e, ja bym chciał, żeby ta gra e, miała troszeczkę dłuższy dłuższy, jak to się mówi? Ogon, nie, dłuższy. No, ja życie. wiem, ja też bym chciał. Ja też bym chciał zobaczyć kolejną część, która by miała jeszcze. E, Jedna zdecydowanie zam... musi wyjść na wszystkie konsole, bo to musi być coś, co. Nie, nie co, zgadzam. Co, mam nadzieję, że na. Zmiecie serię Call of nie Beauty. Nie bo ja na przykład jestem już zmęczony serią Call of Duty. Takie płynne przejście pozwolę już do, do Call of Duty Advanced Warfare. A no właśnie. To jest ciekaw gra, jestem, która... pod, O ile się nie mylę, grałeś w obie gry, więc ciekaw jestem, jak wypada według ciebie takie zestawienie Titanfall. Bo ja na przykład grając w Titanfall, nie grałem w, modern, w tego Advanced Warfare, to mam takie wrażenie, że to jest gra y, właśnie o takim nowoczesnym y, y, polu biznesu. No tak. Nie, tak, no taki nie, nie polu bitwy to zdecydowanie w bar, bardzo futurystyczna gra. No, ja wiem, że tam. Y, co do szczegółów może się nie zgadzać, ale generalnie mm. y y Titanfall łączy w sobie elementy z wielu innych gier, czy to jeśli chodzi o klimat, czy jeśli chodzi o, o, o sposoby rozgrywki, prawda, te mechy, to bieganie, to, to, to jetpacki i tak dalej. A, pomyślałem właśnie z czym na przykład. Ostatnio mi się skojarzył, Titanfall mi się skojarzył z Left 4 Dead, zwłaszcza jak musisz na koniec tej ostatniej misji w Left 4 Dead zapakować się do tego helikoptera i uciec, tak? Po przegranej misji w Titanfall no, no musisz... Tak, no to są, to są elementy, które, wiesz, one nie są identyczne, ale mhm. i, i gdzieś ta idea wykorzystana w, w, w ten sposób no, no powoduje, że no ile masz takich gier, tych, takich y, shooterów, w których coś takiego jest. Że jak masz taki, taki po zakończeniu rozgrywki masz jeszcze taki taką mini grę, można powiedzieć. No mhm. tak naprawdę ja szczerze mówiąc nie potrafiłbym teraz tak na szybko wymienić. Musiałbym poszukać, musiałbym się zastanowić. I, i, i to, to się chwali, że po prostu pokazali nową grę, Respawn pokazał nową grę w której choć, wiesz, na pierwszy rzut oka możesz się doszukać pewnych podobieństw, to jednak to jest coś świeżego, to jest coś nowego. I no widać, że po prostu teraz wszyscy idą w te futurystyczne strzelanki, że tam jak spojrzysz to, co jest w Call of Duty Advanced Warfare, no to ja bym nie powiedział, że to, że to jest Titanfall. Jednak Titanfall moim zdaniem jest dużo lepszy. Dużo, lepiej się strzela, lepiej jedna, multi jest dużo lepsze. Yy, jakoś te futurystyczne bronie, które są w Call of Duty Advanced Warfare, mniej odpowiadają. Jakby nie, tam jest, jakby takim stałym elementem jest, y, y, supresor, nie jakieś tłumiki, jakieś takie te, w broni, więc on, to powoduje, że ty nie czujesz, żeby ona miała takiego kopa. Właściwie masz takie wrażenie, że z karabinu na strzałki, choć, czy masz, nie wiem, jakieś wyrzutnie rakiet, czy jakieś bronie energetyczne, czy właśnie jakieś karabiny maszynowe, jakby nie masz tego uczucia, że, że, że, że trzymasz jakiś taki prawdziwy karabin maszynowy, który, który mhm. powinien ci drżeć w rękach. I, i na przykład jak sobie myślę, to, to wrażenie, jakie miałem, kiedy po raz pierwszy zagrałem w Modern Warfare 4, no, no nie wiem, no tu jakby te, te, to uczucie jakby zostało przez te wszystkie części gry rozmyte, tak? I, i ja nie wiem, mhm. czy, czy uda się wrócić tutaj i zmienili oczywiście scenerię, także e, powoli, bo powoli, ale przechodzono w ten... E, w tą, w tą tą wojnę przyszłości. Tutaj mamy oczywiście świat, który że nie wiem, czy, widz, czy widziałeś jak wygląda kampania dla pojedynczego gracza, bo właściwie na niej się w Advance Warfare skoncentrowałem. Jeśli nie widziałeś, no to po prostu powiem, że, że mamy po raz kolejny motyw z, z wielką, prywatną firmą mhm. z, wojenną. Tak, Private Military Corporation. Czyli, Dokładnie, czyli to, to, co się chyba... Ja nie wiem, czy to się pojawiło, ale to chyba było na początku w tym Army of Two chyba, tak? To chyba tak, no to, raz, jest, wiesz, to jest, to to jest bardzo... bardzo, Dlatego, że widzisz... Chodzi o to, że kiedy... I to jest to jest zabieg czysto, czysto techniczny, bo jeśli na przykład chciałbyś powiedzieć, że Amerykanie są źli, to od razu byś był, o wiesz, niewygodnie tutaj mówić i tak, tak. Co innego, kiedy mówisz, że o naziści są źli, bo naziści są takimi uniwersalnymi przeciwnikami. No tylko, że nie możesz zrobić gry w przyszłości, w tej masz nazistów, prawda? Masz rzeczywiście Arabów, którzy są takim uniwersalnym przeciwnikiem, yy, który możesz wykorzystać w, w, w shooterach takich wojskowych yy, współczesnych, ale kiedy chcesz już wyjść poza, poza te ramy yy, współczesnej wojny, iść do przodu, tak? Pobawić się w, w, w, przepowiadaniem, powiedzmy trzeciej wojny mhm. światowej i tak dalej to musisz zacząć szukać nowych przeciwników i, i stąd właśnie pojawiają się te, te prywatne firmy, te prywatne armie, czy to w, w serii Metal Gear Solid, czy w Army of Two, czy na przykład tutaj Van Vence Warfare. I, i, I cały ten motyw jest taki, że jeśli coś jest złego, to nie musisz tego utożsamiać z jakimś krajem, w tym przypadku Ameryki. Możesz trochę zaawaluować no, ten przekaz. I tu masz rzeczywiście bardzo ciekawą fabułę. Przyznam, że jak przestałem mieć taką umiejętność śledzenia tego, co się dzieje w, w, w grach psychologicznych, nie wiem, postrzegania, co, co do mnie mówi ten filmik przejadnikowy, o co chodzi w tych komunikatach. Ja właściwie, rzeczywiście byłem takim żołnierzem, który nie myśli o tym, dlaczego to robi, tylko myśli o tym, co ma zrobić. Czyli w sensie ty mi zdajesz zadanie, ja tego nie kwestionuję, nie myślę, dlaczego to robi i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu idę. No tutaj jest no, bardziej złożony problem, oczywiście ta dużo daje to, że są fantastycznie wyrenderowane filmy przewodnikowe. Poziom mhm. grafiki, animacji tych, tych filmów no to jest właśnie Bagiński Platy Zimash, czy Blizzard. Twarze no, no są fantastycznie odzorowane, no, Ale one są nie, nie, wyrenderowane, czy one są na silniku? One są wyderowane, tak, na, si na silniku, tylko że to jest tak, że masz takie czasami płynne przejście, że masz coś, co jest wyderowane yy, tak w 100% a część masz wyrenderowane jakby na silniku, w czasie rzeczywistym. I to też bardzo dobrze wygląda. No, no Kevin Spacey wygląda jak żywy. Już jesteśmy naprawdę o krok od przekroczenia właśnie tej takiej magicznej ja granicy. Ja wiem, ja widziałem te fragmenty jakoś tak na, tych, na tym zwiastunie, ale może to były te fragmenty, które są generowane na silniku gry. Wiesz co, one są zbyt, czasami nawet zbyt realistycznie są zrobione. Tego, że... a, roz, ale rozumiem, że, te, że ten poziom, poczekaj, żebym ja dobrze zrozumiał, ten poziom animacji, o którym mówisz, to nie jest sytuacja, w której mówimy o że to jest jakby na, w czasie rzeczywistym generowane na silniku gry, to to są takie rendery jak te u Blizzarda, tak? tak? Tak, tak, tak, że chodzi o to, że po prostu... Że one nasz... są po prostu jako filmiki na, nagrane na tak, płycie. Tak, tak, tak, ale okay. są takie sytuacje, w których yy, masz do czynienia na przykład z Kevinem Spacey yy, w grze, albo na przykład w tym i, i te też twarze świetnie wyglądają. I no te, właśnie, które są rzeczywiście właśnie, tak nie, zmapowane nie fantastycznie. w ogóle. Mnie jakoś nie przekonuje. W ogóle, bo widziałem fragmenty jakby w internecie. Może tu... widziałeś z wersji na Xboxa one, ale. Nie, nie, nie. nie? No, czy wydaje mi się, że to się chyba niewiele różni. Tak naprawdę. Nie, no żartuję oczywiście to. rozdzielczością jedynie. Ale, yy... No tak, widziałem, że rozdzielczością się różni, ale też podobno jest mniej klatek na sekundę na wersji na PlayStation, więc pytanie, co jest lepsze. Ja liczyłem i no, no nie, nie mogłem się wyliczyć. Tak no ja też. Dużo. A mi się wydaje, że w ogóle taka dyskusja o tym, czy odnośnie tej rozdzielczości jest po prostu beznadziejna stary, no Nie, no, na ale już to jest nie widać, temat... tak? Znaczy, wiesz... Juliuszu, bo musiałby... zaraz z, z, tutaj okay. z, z takiej dowcipnej wymiany kilku zdań wrócimy do tematu kontrowersyjnego, czyli co jest lepsze... Na szczęście, gdyby ja wyszło na tego, wszystkie konsole to, i ja, ja cię pocieszę, że y, najgorzej ta gra wygląda na PlayStation 3. Bo ja widziałem. Y, ale ja gram na PlayStation. 3 pocieszysz mi to akurat zwisa, że ona. Ale wygląda wiesz, no, ale to, chodzi o to, że to jednak obóz Sony, że jakby to się nie, równoważy, bo to wiesz, najlepiej to, wygląda to na PlayStation 4, robić. albo powiedzmy, że najlepiej wygląda na PC, no ale PC, to wiesz. PlayStation 4, a PC to Microsoft. 360. <laughs> tak, no właśnie, więc, więc jakby Microsoft. 3, 3 do 2 jest, tak. Yy, ale nie, po prostu ja widziałem, jak wygląda wersja na PlayStation 3 i ona wygląda, no, koszmarnie. Yy, koszmarnie? Ale z czego to wynika? Przecież no z tego, że... Lat, no nie, no, no, no, chodzi tak, o to, żeby... Że wszystkie gry z serii Call of Duty miały jednak taki flagowy e, element, czyli tą animację na poziomie 60 klatek na sekundę. I żeby teraz na, na, na konsoli poprzedniej generacji uzyskać ten efekt, no to trzeba z pewnych rzeczy rezygnować. I... I o ile da się grać, no to, to niestety nie jest, ta, ta gra nie wygląda tak dobrze jak na przykład Desni na poprzednich generacjach w porównaniu do tego, jak wygląda na, na nowych. Rozumiem, że jest bardzo duża różnica, jest ogromna dysproporcja jakości. A, a, a fabuła jest bardzo ciekawa, ona się przez różne zakątki świata, można powiedzieć, prowadzi. Akcja dzieje się w, w takiej niedalekiej przyszłości, bo to, są, bo to jest jakby druga połowa XXI wieku więc e, żołnierze e, mają te wspomagania, te, te egzoszkielety, które mm. dają im pewne możliwości, na przykład, nie wiem, wyższe kawki. Tak, do no, taki Krajz tylko, że właśnie te pancerze, te podstawowe, to one bardziej przypominają, nie wiem, czy widziałeś taki film Elysium e, z Mattem Damonem. No to jest właśnie coś takiego, to jest właśnie ten rodzaj wspomagania, czyli masz jakieś takie dodatkowe wsporniki, jakieś tam e, nakładki, coś rodzaju takiego plecaka, no nie wiem, jakby to powiedzieć... E, gdzie, gdzie te wszystkie motory są połączone. Generalnie jesteś silniejszy, możesz wysoko skakać tak jest taki podwójny mm -hmm. skok, masz jakieś tam silniki, które powodują, że możesz jakby wolniej opadać. Tylko, że gra, gra w wersji, znaczy w wersji, przepraszam, kiedy grasz fabułę, jeśli mogę tak ładnie to po polsku powiedzieć, to nie wszystkie te rzeczy są zawsze dostępne. Jakby przed misją pojawiać się, jakie elementy będą aktywowane, czy na przykład, nie wiem, jakaś tam wbudowana tarcza, ten podwójny skok, jakaś ekstra linka, bo gra rzeczywiście bawi się w różnymi elementami, które, które były już w Call of Duty w serii, tak, czyli takie charakterystyczne, że zawsze jest ten moment, że musisz gdzieś tam, na przykład, wparować do jakiegoś pomieszczenia i nagle Ci robi się bullet time i musisz powoli puk, puk, puk, puk gości ściągać, tak. A masz też e, oczywiście jazdy na, na jakimś pojeździe, tym razem zamiast skutera śnieżnego masz e, jakiś taki futurystyczny e, motocykl e, unoszący się lekko na ziemię i tak dalej, to jest dużo zabawek. E, mi się bardzo podobała taka misja skranankowa, w której miałeś e, taką, taką linkę, właściwie byłeś taki jak Batman z harpunem, po prostu wystrzeliwałeś w, jakiś, w jakąś krawędź, momentalnie mogłeś się przyciągnąć. mogłeś ten harpun wykorzystywać do tego, żeby na przykład po cichu z większej odległości ściągać przeciwników, czyli po prostu strzelać mu w plecy z linką, podciągałeś, kark i od razu go w krzaki, więc po prostu bardzo, bardzo dużo jest zabawek takich. Graf na pewno, mogę się założyć, że twórcy Advance Warfare pograli sobie w Titanfall'a i pewne rzeczy zapożyczyli, albo na pewno to, jak to wygląda w Titanfall'u wpłynęło na, na, na to, co oni zrobili tutaj, Przynajmniej jeszcze nie widziałem tego, ale raczej nie ma y, takiego rozbudowanego parkuru jak jest w takim fall. Czyli nie możesz biegać po ścianie, nie możesz się tak mhm. wspinać. Ale no, to, że masz tą linkę, to, to jednak powoduje, że to twoja mobilność jest no, nieporównywalnie y, większa do tego. Jesteś właściwie takim Spidermanem. Y, a do tego, że zawsze te gry y, w, na przykład w multi były bardzo, bardzo szybkie, bardzo dynamiczne, no, to powoduje, że, y, że, wiesz, że to, nie jest, to nie jest na przykład być może to jest taka dla mnie niespecjalnie plus, ale dla kogoś może być. Ta gra jest, jak zwykle, tak jak wszystkie części klubi, niesamowicie dynamiczna, a z tymi elementami to naprawdę czasami jest, jest tak, że nie wiesz, co się dzieje. No. Po prostu tak szybko sytuacja się zmienia. Ja powiem Ci tak, że grając ostatnio w multi, w Destiny bardzo dużo, to jednak ten, ten taki spokojniejszy, to spokojniejsze multi bardziej mi odpowiada, czyli... czyli że to, to, Ale czy to w Destiny plance... Destin jest takie, jak to się ładnie mówi, kompetytywne multi, czy... No, czy to ono bardziej... Yy... Tak, tak, tak, no, tam, tam jest yy, yy, yy, kilka, tylko że na przykład nie ma tyle trybów, co w Call of Duty, nie? W, w Destiny masz może cztery pięć trybów, jak tam, jak tam wchodzi jakiś specjalny tryb. Ale czy tam yy... nie, nie chodzi generalnie o to, że się współpracuje, Nie. Nie no, Destiny ma wiele elementów. Chodzi mi Aha, o to, że jest, jest Crucible, czyli ten tygiel, w którym po prostu jest tylko multi przeciwko innym graczom. A tutaj masz mnóstwo tych trybów, które miałeś wcześniej, plus jakieś tam jakieś wariacje nowe rzeczy. Ja, ja oczywiście chcąc najpierw przejść w fabułę, to nie zagłębiłem się w multi, więc ja na pewno do tego wrócę, ale generalnie mi się podoba. Call of Duty, ale jakby odzwyczajają się tego. Ja nie uważam, że to jest gra rewelacyjna i jak widzę te oceny, które są bardzo wysokie, jakby mm -hmm. po tym, co zaprezentowano rok temu, czyli z Call of Duty Ghost, kiedy był taki rzeczywiście zniżkowy poziom, no to teraz jak patrzę na te oceny, jeśli chodzi o Modern o Advanced Warfare, no to widać, że jest jakiś taki mały renesans i chyba widać ten, ten, ten, ten futurystyczny element tych gier, no staje się czymś takim, czym kiedyś były, nie wiem, nie wiem II wojna światowa, a później te współczesne szutery na Bliskim Wschodzie, czyli po prostu mamy teraz trend na, na takie, jeszcze nie kosmiczne strzelanki, ale już, prawda, na pograniczu tego, co, co, co znaliśmy, więc no nie wiem, no mi się podoba po prostu mm -hmm. fabuła, podoba mi się to, co zrobiono z tym, ale no niestety jakichś takich rewelacji nie widzę i, i pewnie wrócę. No, no tak, to fas fascynujące, co mówisz, ale ja muszę powiedzieć, że jakby zupełnie mnie ta gra nie interesuje, no bo ja dla odmiany nie lubię ta ta takiego futurystycznego żołnierza, który udaje... Y znaczy, to, co mi się podoba w Titanfall, to jest to, że y to nie jest, znaczy to jest oczywiście futurystyczne i to jest przyszłość, ale to jest bardzo odległa przyszłość, tak? Jakieś planety, jakaś galaktyka, tak. jakiś wiesz, lądowy, desant po prostu z powietrza, misja, która się zaczyna, wiesz, lecisz w tym transportowcu zawsze, tak? Już nie mówię o trybie to kampanii. To jest żołnierze kosmosu, tak. Coś takiego, tak? I, jakby, I to i to działa na moją wyobraźnię, i to mi się podoba. Jeszcze ta muzyka taka specyficzna w tej grze, która świetnie buduje tło i jakby klimat, i to jakby to powoduje, że, że to jest świetne. Ten Kevin Spacey, wiesz, że to jest jakby takie współczesne, że to jest niby Advanced Warfare, tak? Niby, niby przyszłość, ale, ale taka niezaodległa, bo to się wszystko gdzieś na ziemi dzieje i tak dalej. No, jakoś do mnie to nie przemawia zupełnie i, i, i powiem szczerze, może sięgnę kiedyś, ale raczej chyba na jakiejś ja, być może był zaskoczony y, po prostu y, spójnością tej, tej historii, bo ona, ona jest przewidywalna, ona jest przewidywalna do bólu. To właśnie, ale y, wiesz, no, w filmach sensacyjnych nie chodzi o to, żeby one ci zaskakiwały jakimiś zwrotami akcji, tylko żeby ci y, dawały jakąś taką przyjemność z tej akcji. I, no, i się w grze jest to, ta, ta, ta, ta, ten element interakcji i w Ważne jest to, żebyś nie, nie czuł się znużony, żebyś, żeby nie męczyło Cię strzelanie i do tej pory powiem ci tak, że właściwie co misja, to jest coś nowego. Pod, pod względem fabularnym bardzo pozytywna yy, yy, część tak. Jest... Dobrze, ale wiem, że mhm. jeśli chodzi o strzelanki, to, to, to, to, to Titanfall to nie jest jedyna gra, w którą grałeś i yy, Właśnie to jest ten świeżynego, o którym możemy powiedzieć. No tak, po to, gra, po którą sięgnąłem, w zasadzie byłem przekonany, że żeśmy o tym rozmawiali, pewnie oczywiście nie pamiętasz, ale jakby czekam z niecierpliwością, czy, czy z dużym zainteresowaniem na grę pod tytułem Assassin's Creed Unity. Ale w ostatnim momencie, jak to ja, dokonałem trochę innego wyboru i sięgnąłem po grę, która mnie bardzo zaciekawiła w momencie, kiedy tylko zobaczyłem fragmenty, a o której byłem w 100% przekonany, że to jest gra na Kinecta. Aha, o proszę. Byłem pewny, wiesz, zobaczyłem to na tych trailerach, takich, wiesz, pokazujących jakby całą gamę gier na Xboxa i byłem przekonany, że Sunset Overdrive to będzie, to będzie gra, która nie wiem, stoję przed tym Kinectem, wykonuje różne śmieszne pozy i w ten sposób ta moja postać lata po tym całym świecie. Wiesz, to mi przypominało te pierwsze gry na Kinecta, gdzie się pływało... Tak jest ta, albo Star Wars taka była gra tak, jakby z trzeciej tak osoby, jest... ale dokładnie I to, i to, i Jakoś to w ten sposób jakby byłem przekonany, że to jest. Natomiast w momencie, kiedy się okazało, że to jest jednak gra z otwartym światem, yy, tak, a po prostu... Znowu ktoś się zaczął porównywać to, że to jest taki Xboxowy Infamous, yy, z czym yy, mam zamiar się nie zgodzić. Kompletnie to jest kompletnie inna gra i, to, i w ogóle... Jak, na, na którąkolwiek korzyść by to nie działało, czy na korzyść Xboxa, czy na korzyść yy, PlayStation, czy cokolwiek, Mnie to na że, pewno nie jest Infamous. Mógłbyś, mógłbyś powiedzieć, że to jest taki... Chociaż to jest Śmieszne to no. by było stwierdzenie. Taki Xboxowy cockdown. Yy... Nie, nie, Jednak. też nie, też nie. No. Dlatego. To w że w ogóle... ty... bo, ja, bo ja wiem, że sensy of the to jest jakaś taka strzelanka z osoby, to... Nie, no ja bym, to jest po, połączenie, słuchaj, to, ja bym powiedział tak, to jest połączenie strzelanki i połączenie, ręczno, i połączenie platformówki. Jakby te dwa elementy są tutaj tak ze sobą wkomponowane, że jakby no nie jest, wiesz, czytałem komentarze, że ktoś pisze, no grałem na tym na pokazie przedpremierowym, y, można biegać i strzelać, ale ja wolałem stać w miejscu i strzelać i beznadziejna gra, y, wszystko do bani. No więc jeśli stoisz w miejscu i strzelasz, albo, albo stosujesz takie taktyki charakterystyczne, nawet z crackdowna, tak, no, bo crackdown nie mogłeś rzeczywiście sobie chodzić i, i, i gdzieś tam strzelać, to mm, jakby to nie tędy droga. To od razu giniesz, to jest, to jest frustrujące, wiesz, to, to nie jest fajne. No, no tak, ale właściwie kim ty tam jesteś, co tam właściwie robisz? Graczem. Ale jak, jak to jest uzasadnione, że nie wiem, wciągać no... się przez monitor do, do tego świata? Taki... <śmiech> nie. No to już, już mówię, no to... tylko chciałem na początku powiedzieć, wiesz, o samej rozgrywce, no ale okej. Okay, nie ty... chodzi mi o to, że o tej rozgrywce powiemy, bo chodzi o to, bo, bo mnie Ach, interesuje ten ja koncept, wiem. o którym ty mówisz, że że tam jest otwarty świat, ale to jest... Na, na czym to polega, to otwarte świata? Że ty jesteś graczem w otwartym świecie, tam, że to nie jest Infamous. Bo ja byłem przekonany, że rzeczywiście, że, że, że skoro, nie, no, skoro masz otwarty świat, nie, masz jakieś no. moce i tak dalej, to to podobieństwo do Infamous jest jakby uzasadnione, więc... Znaczy, wiesz, no ono, to podobieństwo do Infemus jest uzasadnione w tym sensie, że, nie wiem, ślizgasz się po trakcjach tych y, y, liniach elektrycznych, tak? Mhm. Ale, ale tak jak w Infemus mogłeś, nie wiem, zawisnąć sobie na budynku albo chodzić po ziemi i strzelać do przeciwników, to tak tutaj... Y, jakby, no jeśli coś takiego zrobisz to od razu giniesz, tak? Znaczy, albo inaczej, albo, albo jest 90% szans na to, że zaraz zginiesz i, i po pierwsze, nie, nie jest, jakby ta, ta walka nie jest efektowna, y, jest trudna, jest przygnębiająca, wiesz, jest, y, jest beznadziejna, tak? Jakby, mm -hmm. to widać, że to w ogóle nie, jakby nie o to chodzi, tak? W tej grze musisz nieustannie biegać, skakać, ślizgać się y, i przy tym strzelać, zmieniać w locie broń, znowu strzelać, znowu zabijać potwory, oglądać te wszystkie animacje i generalnie tak, jak w takich grach jak tommy Hawk, pro Skater, na przykład, cały czas nabijasz sobie jakieś bonusy i kombosy. tak? I teraz w zależności od tego, im więcej tych różnych rzeczy robisz, im więcej przeciwników zabijasz, im bardziej wyrafinowany i, i taki chaotyczny, może nie chaotyczny, ale taki Powodujący tą całkowitą rozwałkę, ten sposób, powiedzmy, grasz, no tym, tym więcej, e, jakby, punktów e, tego stylu i w ogóle tych punktów zarabiasz, tak? Także tak to wygląda. Tak na bazie, jakby, samego gameplaya. Natomiast jeśli chodzi o historię, no to jest bardzo prosta. E, ludzie zaczęli pić jakiś napój overcharge i ten, e, niestety, ten napój powoduje, że zaczęli się zamieniać w zombie. A. Tak, taki napój energetyczny. Zaczęli się zamieniać w zombiaków, w mutantów, może bardziej. E, no i miasto zostało opuszczone szałe. Na ulicach, wiesz, są wszędzie jakieś zaporkowane, rozwalone samochody. Część ludzi to są, oni to nazywają w polskiej wersji, barhami. To jest jakaś organizacja, która gdzieś tam walczy o swoje wpływy. Część to są jacyś mutanci. Polska wersja oczywiście jest kompletnie do, do, do bani, ale właśnie Nie. pod tym względem jest znakomita, moim zdaniem. Właśnie na tym polega jej największa siła, ponieważ ta gra to jest... E, oni tak mówią, że to jest taka niby punkowa, wiesz, i tak dalej. No, na pewno w jakimś sensie to jest ten klimat, wiesz, ta muzyka się od razu taka rockowa włącza jakby w tych wszystkich punkowa. sytuacjach. No taka powiedzmy punkowa, punkowa tak, tak, ale to taki współczesny punk, to nie jest taki, nie. to nie jest brygada kryzys, tak? Chociaż no nie, nie, się, że, nie właśnie to jest, ten tryb, że podobno twórcy mógł... chyba zapomnieli tak naprawdę, z czego się wywodzi prawdziwe pangi, tak? No tak, I to się jest tak. Dla... Nie, oni się zatrzymali na tym punku dla dzieci, wiesz, jakby takim współczesnym, bardzo hmm. dla, takim młodzieżowym, nie? Takim spod znaku, nie wiem... Blink... Offspring, tak? Ten, ten... No nie, no, Offspring no, to jednak przykład, jest... Tak. No nie, no, Offspring Ale ja to jednak... Offspring lubię, no, ja Offspring ale lubię. Ale moim zdaniem Offspring jest... Się... No jednak bym nie zaliczał do tego taki... taki A ja bym zaliczał, kapel. to był taki mainstreamowy punk z y, podznaku MTV, wiesz, i, i, i taki niespecjalnie mający nic wspólnego z jakimś buntem, tak? Poprzebieram... Nie, bym powiedział, że to dał One bardziej troje, Jakieś fajne kolorowe fryzury y, y, i tak dalej. Że taki pop, y, pop punk, jak, jak Blink 182 y, reprezentuje. Tak, ale, ale ja do tego samego grona zaliczam... Y, tak. No ja się nie mogę zgodzić, ale to z, no jak, ale ty, ja wiem, jak ale to ja, mówi się ja, ja, ja jako, to ja zgódźmy się, żebyśmy się mogli ja... nie zgadzać ze sobą. Okej, okay, no w dalej. każdym razie. W każdym razie, yy, I co się dzieje? No i ten nasz bohater czy bohaterka, bo w zasadzie płeć może mi tak w trakcie gry zmieniać, nie ma to żadnego znaczenia. I co chwila tu są wiesz takie aluzje, nie? Wiesz na przykład nie wiem, na samym początku mówić, okej, okay, to teraz otwórz menu i tu tam zrób jakieś rzeczy, nie? Po czym ta bohaterka się pyta, ale o co chodzi? Kto do mnie gada? Jakie menu mam zmienić? A to kobieta no tak. Jesteś przecież. No bo ja gram kobietą, jesteś przecież, ale to możesz zmienić w każdej Ty... chwili, tak? Możesz w każdej chwili pójść. Jesteś, wiesz, nie wstr... No strony. na pewno, dokładnie. wejść stary wiesz, jakby ten.. Gra jest rzeczywiście zupełnie, jest czymś świeżym dla mnie. Ja, ja w coś takiego nie grałem w poprzedniej generacji i pod względem graficznym, wiesz, rzeczywiście to może przywodzić na myśl Down, ale to jest zupełnie inna gra, albo, albo powiedzmy, czy Infamous, jeśli chodzi o yy, to, powiedzmy te supermoce, ale tu, ta postać nie ma takich supermocy, ona tu nie lata, ona tu, wiesz, jakby nie, nie robi tego, te, tego typu rzeczy, tak, znaczy mhm. jest trochę podobieństw, ale to jest jednak zupełnie inna gra i, tak. i do mnie ona o wiele bardziej przemawia i tak jak mówię, poczucie humoru, wiesz, yy, yy, jakby, które w tej grze występuje i pomiędzy tymi postaciami to co, to, co się dzieje, to jest dla mnie rzecz absolutnie mistrzowska. Wiesz, co, jak ja patrzę na oceny, znowu posiłkuję się mm -hmm. serwisami, które oceniły tę grę już w takich pełnoprawnych recenzjach, to bardzo wysoko oceniają tę grę. Ja jestem zaskoczony, ja byłem przekonany, ja też że zakwalifikują tę, tę grę, zakwalifikują, Nie, tę grę do, do, do, do, do typu produkcji, jak tam Plants vs. Zombie Garden Warfare. Że to będzie coś takiego, że to, to prawdopodobnie będzie dla dzieci, dla, dla takiego młodszego odbiorcy, który, który nie chce jakichś tam e, brutalnych strzelanin tylko coś właśnie takiego z jajem. Ale to nie jest gra dla dzieci. Znaczy, no właśnie, tu, tu, tu, tu, no to po tutaj się jestem zaskoczony. Po pierwsze, po pierwsze, stary, te postacie, oczywiście można wyłączyć te przekleństwa, ale klną jak szef, co chwila. Po drugie, jest niesamowity dystans, wiesz, w ogóle twórców do, do tych wszystkich gier, w których, wiesz, masz takie poważne miny, poważne marsowe miny, gdzie oni ratują świat i tak dalej. A to oni też niby ratują świat, ale generalnie robią to w taki sposób totalnie odjechany. I, i, I drwią sobie jakby ze wszystkiego. Tak? No, na przykład, nie wiem, y, survivalista, który nie ma rąki nóg, tak? Się pojawia i, i nazywa, wiesz, nawiązanie do tego. Mm, nie wiem, nie chcę że bo... Tak, a w Cię, się nazywa wirus, w czem, się nazywa. Tak. brill cream. Y, <laughs> więc też jest jakaś taka gra słów, nie? Tego, tego, tego, Jak to wygląda. No i te dialogi, wiesz, które co chwila tam się pojawiają jakby w tej grze i, i, i to wszystko, co y, jakby. Y, no, powoduje, że, że wiesz, jakby.. A, no i mi... słuchaj, no teraz na przykład jest, jest misja rzeczywiście taka, w której musisz ona... No nie chcę za dużo zdradzać, tak, ale, ale, zdradza, ale no jest zdradza. naćpana trochę ta bohaterka, czy bohater jest trochę naćpany, wiesz, tym, tym, tym sosem takim, tak, tym, no. tym, tym overcharge'em. znaczy właśnie tak. nie overcharge'em tylko jakąś inną substancją, ale zrobioną przez, powiedzmy, też yy, yy, tą firmę, która, która stworzyła ten cały overcharge, no i ta misja jest po prostu kapitalna, wiesz, ten humor, wiesz, to, to jak ona chodzi na tym haju, jakby, wiesz, ten świat trochę inaczej wygląda, tu jakaś ninja wyskakuje gdzieś z boku, yy, albo w którymś momencie gry spotykasz larpowców, nie, ludzi, którzy... Wiesz, wiesz co, to jest larp, nie? Podejrzewam, że słuchacze też pewnie będą wiedzieli. Tak. I nagle stary graż w grę, która z jednej strony sama w sobie jest taka powiedzmy humorystyczna i taka ironiczna i, i obśmiewa po prostu te relacje między graczem a jakby między graczem a tym, co się dzieje i w tej, i wiesz, i, i patrzysz na to i widzisz, no tak, fajnie, kolorowe i tak dalej, a z drugiej strony spotykasz postacie, które też mają się do tego dystans, bo one wchodzą w tym świecie, wchodzą w jeszcze inny świat, czyli odgrywają jakieś postacie potworów i wiesz, i, i stworów takich rodem z, ze świata fantazy, no. No i to jest kapitalne, nie? Jak oni tam wiesz, grasz w tą grę i nagle oni w tym momencie coś tam mówią, że o kurczę, to cholera, to jest boss chyba, nie? Bo tam wychodzi ten, ten. Jakby to, to teraz nie odzwierciedla tego to co ja mówię nie odzwierciedla tego jak to wygląda w grze, tak? I, mhm. i jakie to powoduje, jakie to powoduje śmieszne sytuacje. Ale to jest po prostu kapitalne, no. Ale tak mi tak scenariusz... że szczerze się uśmiałeś. To nie było takie, szczerze że się haha, w duchu. Czy znaczy, wiesz, Tylko... nie? Szczerze się uśmiałem, stary, oglądając jakby te diale, myślę, że by ci się podobało. No właśnie, no wiesz, jest, no jest zestaw wreszcie, znowu kolejny, który no. zestaw kusi. Białe, biała one. Z. No, z Sansa tak. Więc to, no to jakbym to nie jest... miał, to bym kupił, no ale niestety mam. No widzisz, no widzisz. I co, i co, i nie żałujesz w takim razie, że nie kupiłeś. Nie, więcej. nie żałujesz, Świe... jest to kapitalna gra, no po prostu odłożyłem w czasie. Albo tak z drugiej strony wiesz, to jest też ciekawy wybór, tak? No bo jakby z jednej strony masz Assassin's Creed, masz grę, w której e, jakby wiesz, czego możesz się spodziewać, która ma świetną grafikę, ten cały patos, wiesz, te wszystkie elementy i tak dalej, a z drugiej strony masz grę, która dostarcza ci zwykłej frajdy. I tak jak na początku grając w tą grę, e, masz takie wrażenie, że, że rzeczywiście jest ciężko, to w momencie, kiedy sobie jakby przestawisz się i przyzwyczaisz do tego, że jednak musisz biegać, skakać, e, rozwalać, wiesz, strzelać do wszystkiego, co się rusza i, i oglądać ten cały humor, e, no to wszystko się zmienia, stary. To nagle się okazuje, że tak naprawdę dostarcza ci masę masę takiej czystej frajdy, właśnie. Tak? No i nie mówiąc już o tym, że wygląda rewelacyjnie. Dla mnie to jest... Oczywiście no ktoś zaraz powie, że to nie jest 1080p, tylko 900p i że, i że to jest... Yy... No właśnie. I że to jest... I że to czy jest, takie grafice i nie jest? I że to jest 60 klatek na sekundę, a, a nie... No tak, ale, tak ani, ale animacja w tej grze stary... Nie wiem, czy widziałeś filmiki, bo ja dużo nagrywałem filmików. Yy, nawet na moment nie zwalnia. Tak? Znaczy to po prostu... Jakby oglądasz ferie barw, tu coś wybucha, tu się rozwala, i po prostu no, no coś niesamowitego, tak? I jakby za każdym razem masz te pełne 30 klatek na sekundę. To brawo. Ani na moment. Także, także niesamowicie to wygląda. Znaczy, a mówiąc szczerze, graficznie wygląda rewelacyjnie, tak? Znaczy, mm -hmm. screeny, screeny też tego nie odzwierciedlają. To świetna. To bardzo ciekawe. Dobrze, Juliuszu. Ja tak szczerze mówiąc to więcej, więcej gier nie grałem, więc na to no, zakończę. Ja I ja tylko odpaliłem i bardzo mi się podoba, ale to na pewno o tym opowiem, jak, jak skończę trzecią część Assassin's Creed. Powiem że na razie podoba mi się co to widzę. Ale pewnie. A ty nie grałeś momentu. w trzecią część Assassin's Creeda? Jestem tak zwany y, y, late adopter. Są early adopter. A, jestem taki a się dobry. śmiałeś ze mnie, bo ja gram na Wii U w Assassin's Creeda trójka. Jeśli z ciebie, że na, na To Wii U? jest ta amerykańska, tak? W wojnie tak, tak, tak, o niepodległość, tak, tak. przed wojną o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tak, tak, tak. tak, tak. To jest ta gra, która... No, setting, setting jest tematu super. niewolnictwa. Czy tam... No tak, ale setting jest super. Rzeczywiście. Nie, no jest, jest bardzo dobrze zrobione to. Tak. Ale to, to bo... ja, w takim razie, jak kończymy... Ale ja grałem na Wii chciałeś... U, to niestety widziałem tylko... No, to miałeś bez tekstur, wiem. <laughs> Dokładnie. Czekałem właśnie, aż to powiesz. <laughs> to vector, wektorowa grafika, wiesz, old school. <laughs> No to miałeś dużo poligonów na tablecie. Tak. E, Iż, bo e, musimy kończyć, ja chciałem się zapytać, bo czy kulturalnie coś tam ostatnio nie jesteś o, w stanie nam polecić jakiegoś dobrego filmu, czy jakiejś dobrej książki, bo wydawało mi się, że coś... Oglądałem tylko Bogów, także no, Nie jestem Co, w najlepszy, najlepszy, polski, najlepszy polski film od czasu Układu Zamkniętego? Nie, nie. Znaczy wiesz, no dobry film, dobre kino, takie... Mm, Interwencyjne? Popularne, takie, wiesz, żeby pójść obejrzeć, no tak, ale według jeden film ani specjalnie o relizję nic wielkiego nie mówi, ani nic takiego wiesz yy, odkrywczego, yy, no bo on się opiera tak naprawdę na jakby na takich strasznych stereotypach, nie? Które, jakby, które w no tym bo one muszą są. trafiać prosto do ludzi, nie? Żeby no oni tak, widzieli... no i to, i to jest jakby to. No, ale wiesz, no, ja nie mówię, że to jest źle, czy to jest dobrze, no ale też yy, to jest film, który został nagrodzony w Gdyni, wiesz, ja jednak. Cenisz Gdy Gdańszczan? Myślałem, że... Gdynian. Nie, nie tyle, że cenię, ale wydaje mi się, że na takich festiwalach to powinny się nagradzać rzeczywiście firmy, które, wiesz, gdzieś tam tą kinematografię posuwają do przodu, a wydaje mi się, że ten film nie niespecjalnie. Świetne dialogi, ale z drugiej... No jest czas... rzemieślniczo podobno bardzo dobrze zrobiony. I to, no tak, to, to... no ale to wiesz, no to rzemieślniczym filmom nie daje się nagrody za najlepszy film 2014 roku. No stary, no umówmy się, no. Znaczy, no co byś to... dał? Inaczej, w takim kraju jak w Polsce. Znaczy, a idę? idę? Nie oglądałem, ale oglądałem na przykład Miasto 44 i z tych dwóch filmów ewidentnie Miasto 44 to jest, to jest świetny film. To jest film ale który... to jest zaskakujące, oh. prawda, jak, jak, jak zmieniłeś opinię chyba właśnie dlatego, że się nie nastawiłeś, że to będzie dobry film. Bo widziałeś zwiastun, wydawał ci się zbyt no. taki... Tak, to, to, to prawda. Sensacyjny, nie. Nie, wydało, wydało, wydało mi się to, że w tym zwiastuniem jakby przeraziły te sceny, wiesz, w których takie strasznie plakatowe właśnie. To jest chyba mój ulubiony przymotnik ostatnio, ale takie plakatowe sceny, w których wiesz, oni idą na przykład po tym kanale, tu im się coś płonie w zwolnionym tempie, albo nagle się całują, a dookoła świszczą im kule, wiesz, i, i, i, i jakby to mi się. Zwiastun po prostu nie, nie, nie pokazuje tego, jak to jest użyte, użyte i po co, tego, jest użyte. Tak. po co to jest użyte, ale po co to jest użyte, a ten film jest, pod względem takim reżyserskim, jest świetnym filmem, zresztą pierwszy film już nawet tego komasy był świetny, ta sala samobójców, bardzo mi się podobał, chociaż oczywiście cierpiał na wszystkie przypadłości filmu debiutanckiego, mhm. y ale, jeszcze, no ale właśnie ale mówię, nie, to, nie, widziałem wszystkich, nie, nie widziałem wszystkich filmów wiesz, nominowanych do, yy, do Gdyni, ale, ale wydaje mi się, że yy, jakby, gdybym miał podjąć decyzję na podstawie tych dwóch filmów, to ewidentnie bym nagrodę dał miastu 44, bo to jest kto film, który zostaje... Bogów? Bo... Palkowski, bo... tak, Łukasz. To, to też jakiś... Nie, nie chcę powiedzieć, że to jest debiutant, bo nie wiem, ale, ale na pewno reżyser, który jeszcze jakby dopiero gdzieś tam jest na początku sobie swojej nazwisko, drogi. Tak. Tak? Dopiero wyrawia sobie nazwisko. Mhm. Dziwi mnie nagroda pod Mocnym Aniołem w ogóle w Gdyni też, tak. To, A no hałtura, to, nie to bym wiem. powiedział, chautura roku. No. Ale to, to też to jest dałeś? tak, że... Nie, nie, ale to też jest A, to no kwestia właśnie. tego, że zaczyna się wiesz, tak, okej, okay. Ile będziemy na przykład, jak osoby mogą myśleć, nie? ile będziemy tylko nagradzać te filmy artystyczne, które, e, wiesz, skoro mamy, nie wiem, wypromować kino w Polsce, bo to jest tak, że, że wszystkie te nagrody powodują jedną rzecz. Ludzie szturmem ruszają do kin na ten film. Dlatego Oscary są no tak, tak ważne ale... dla, dla wydawców, oni nie boją się wydać mnóstwo pieniędzy na promocję. żeby Nawet jeśli, i zobacz, i nie zawsze filmy wygrywają te nagrody, które, które, y, które y, zasługują na to, ale zawsze wygrzymają filmy które które robią yy, które są skazane na sukces, wiesz, finansowy. No nie, bo ja myślę, że i stary i... Oscar to jest słabe porównanie i, i w ogóle to jest bardzo specyficzne porównanie, ale to nie o to chodzi tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jest tak. No jest jakiś festiwal, jest, jest jakieś, są jakieś nagrody i to nie o to chodzi, żeby ludzie chodzili do kina, no bo wiesz, jeżeli w ten sposób mówisz, no to ludzie równie dobrze zaczną chodzić do kina na, nie wiem, na pornole, tak? Nie, ale to, chodzi o to, że wiesz, masz na przykład festiwal się, w Wenecji i, to... i co ostatnio wygrało w festi... yy... A ja nie mówię o festiwalu w Wenecji. w Wenecji, nie wiem co wygrało, nie śledzę tego, ale A chodzi o to, że. Ale chodzi mi o to, ale chodzi. No tak, ale tam są na pewno wartościowe filmy. Ja bym chciał, żeby festi żeby najlepszym polskim filmem nie był film warsztatowy, tylko najlepszym polskim filmem był rzeczywiście film wartościowy, tak? Znaczy film, który. Yy po pierwsze, gdzieś tam tą kinematografię naszą rozwija, a wydaje mi się, że Miasto 44 na pewno takim filmem jest. I nie dlatego, że dotyka cieka trudnego problemu, bo też mam wrażenie, że być może tego filmu nie nagrodzono, bo obawiano się, że wszyscy powiedzą, no tak, taki temat, no to wiesz, to już dali mu nagrodę. Ale mhm. to, jest, to jest znakomity film, ponieważ to nie jest taki film, który opowiada o Jezu, straszne powstanie, ludzie walczyli i tak dalej, tak? Tylko to jest film, który zostawia pewne pytania otwarte, zostawia pewne pytania do odpowiedzi już dla samych widzów, nie nie potępia jednego, jednej strony czy jednej koncepcji tego, co w tym powstaniu się wydarzyło, tylko raczej pokazuje, że, że ta, jakby zostawia tą, tą furtkę na jakąś wielość, taką interpretacyjną. Tak jak w dobrym kinie generalnie, które jakby nie sprawia wrażenia jakiegoś, moraliza, jakiegoś kina moralizującego, tak? które pokazuje, tak. wiesz, tak jak mówisz, układ zamknięty. No tak, żyjemy w takim chujowym kraju, jest do dupy. Tylko, tylko raczej pokazuje, że ocena tego, tego powstania, ocena tej. tej całej sytuacji jest jakby niejednoznaczna i generalnie ta niejednoznaczność, która jest w jakimś sensie wpisana w tą współczesną dyskusję o Powstaniu Warszawskim, w tym filmie jakby znajduje swoje odbicie, znajduje swoje odzwierciedlenie i to jest wydaje mi się bardzo cenne i bardzo ciekawe jakby spojrzenie tego, tego w sumie młodego reżysera Komasy, nie? no bo to jest, to jest młody, młody, stosunkowo młody chłopak, takie młode nazwisko, a film jest bardzo dojrzały, poza tym jest świetnie zagrany, znakomicie są dobrani yy, aktorzy, no może poza tym młodym Królikowskim, który jest moim zdaniem po prostu no, beznadzieja, bez no kompletna beznadzieja, ta scena, jedna jest taka scena wiesz w tym filmie, jak nie Jadą samochodem, i tak ci młodzi aktorzy próbują, tak, wiesz, taki luz stworzyć, tak, tak luzacko niby grać, bo to jest jeszcze na początku filmu, zanim się zaczęła wojna, zanim się zaczęło powstanie. I po prostu to jest tak drętwe, to, to widać, że oni tak po prostu nie potrafią tego zrobić. I niestety mhm. spirytus mowę z tej drętwoty, no to jest niestety chyba Antoni Królikowski, tak? Jak się nazywa? Ten, ten, ten młody. Nie wiem, nie wiem. Nie. No, no syn, syn starego królikowskiego. Starego królikowskiego, czyli kusego z rancha, tak? Nie no. wiem, czy kojarzysz ten świetny serial. No, no, w każdym razie że... natomiast pozostałe role są kapitalne. Zresztą w Gdyni dostała nagrodę za najlepszą rolę kobiecą ta dziewczyna, która zagrała tą chyba Biedronkę, tak? Tą tą, tą postać, mhm. a ona kapitalnie zagrała. I w ogóle ten taki oniryczny charakter tego, tego filmu yy, przywodzi na myśl trochę kanał yy, Wajdy, ale to jest zupełnie inne niż kanał spojrzenie, a, a po kanale Wajdy, moim zdaniem, to jest, to jest rzeczywiście. To jest taki film, który ja, jaki ja chciałem obejrzeć, ja nie spodziewałem się, że taki film obejrza. No widzisz, mm. ja miałem mówić o, o bogach. Tak? Tego, tego. No, ale ale bo myślę, no że jest, moim no, zdaniem... Miło spędzony wiesz. czas, na pewno się pośmiejesz na tym filmie, bo, bo, bo na tym filmie są Mówisz o Boga teraz. takie klasyczne wine wiesz? Tak, na przykład, nie wiem, facet operuje wiesz, operacja jakaś tam inauguracyjna i nagle prąd gaśnie, nie? bo to, to jest młoda klinika i tam są problemy. Wiesz, gaszną korki i ten aktor akurat Englert go gra, stary Dzwalenty. Englert. Mhm. <laughs> I stary Englert mówi, że no, panie kolego, mógłby mnie pan zaskoczyć, nie? że na tą następnym razem na operację inauguracyjną. Po czym jest ten, ta awaria prądu, a on mówi, nie, to mnie akurat nie zaskoczy. Byłem w powstaniu. <laughs> Także wiesz, <laughs> takie, po prostu takie dialogi, które kompletnie nie pasują moim zdaniem w ogóle do. Ale ja, do ja wiesz, na przykład tak, nie wiem, o co chodzi z tym powstaniem. No, korki korki wywalały ale, podczas ale powstania. Cała sala Ale cała sala, no, no o to, że oni wiesz, że oni może tam bez prądu, bez niczego, tak? Jakby może on też operować, właśnie tak? robił takie operacje w, w kanałach. <laughs> ale ale z Stary, i, i ta, i, albo, wiesz, albo inna scena, w której yy, ten religa idzie, wiesz, yy, pod, zwolnił się już ze szpitala, bo przejmuje inny szpital, wyszedł tam po tej rozmowie z tym ordynatorem, z tym profesorem w tym, w tym szpitalu i podwożą jakiegoś faceta rannego, no i ponieważ on jest, wiesz, no, on jest urodzonym lekarzem, więc on oczywiście się wmieszał i tam wspomaga, zaczyna, mówi, tu trzeba go przekroić, nie, tu rozcina, od razu, wiesz, jak oni już na tych noszach go wiozą, mm -hmm. już zaczyna tam przy tym dłubać i ten koleś mi mówi, ale przepraszam, ale kim pan jest? A on mówi, a nic, tak, przechodziłem obok. <laughs> I wiesz, i cała sala wyje ze śmiechu, nie? Ja też oczywiście, bo to jest śmieszne, bo to jakby, bez, bez wątpienia, to są śmieszne sytuacje. Ale z drugiej strony potem przychodzi taki na myśl, kurde, no, to, to miał być film o posągowym religie, no, to miał być tak. film, wiesz, o, o pierwszej operacji, tak? No właśnie, tak. Czy, to, czy, czy, czy, czy ten film oddaje mu e, hołd jako, jako wybitnemu znaczy, człowiekowi przede wszystkim, nie tylko chirurgowi, tak i, bo on, stary, bo on tak tam nie, wiele nie, rzeczy... Ale ten, film, ale ten film, wiesz, i tak i nie, bo ten film nie pokazuje tak naprawdę... Y, y, Jakiegoś wydaje mi się takiego obrazu religii, tylko on bardziej pokazuje to, to jak ten religia jest postrzegany, jakby, jak właśnie mogłoby wyglądać w popkulturze. Tak, jakbyś obejrzał amerykański film na temat Baracka Obamy dzisiaj tak, mhm. zrobiony przez, ten. no byś zobaczył fragmenty śmieszne, fragmenty wzruszające, ale wszystko w jakichś takich stereotypowo wyznaczonych ramach, tak? czyli w takich ramach, że tu poświęcił się dla pracy, tutaj y, ucierpiał na tym jego stosunek z żoną, y, wiesz, jego relacje z żoną ucierpiały, y, tu był chimeryczny bardzo, tak, był cholerykiem, był, był chimeryczny, bo, wiesz, potrafił zwolnić ludzi na zasadzie zwalniam panią, tak, bo miał taki kaprys, bo tak, miał taki mhm. humor. Wiesz, pytanie jest takie, na ile ten obraz inaczej pytanie, na ile ten obraz jest zgodny z prawdą, czy nie jest zgodny z prawdą? Wydaje mi się mało istotne, ponieważ to jest film ewidentnie popularny, tak? I ten film jakby nie ma aspiracji, tak mi się wydaje, do tego, żeby tworzyć jakiś obraz religii, religii takiego, wiesz. Mhm. Taki bardzo prawi, prawidłowy, czy, czy taki ten, tylko po prostu nam pokazuje, tak? Znaczy, że, że tak to mogło wyglądać, ale w taki amerykański sposób. Znaczy ten film jest zrobiony według takich reguł, jak robisz film na przykład, nie wiem. Yy szkoła roka, tak? Że są dzieciaki, którym nie idzie, przychodzi jakiś nauczyciel, yy, pokazuje im, że można zacząć grać w muzykę, yy, mają jakieś pierwsze niepowodzenia, ale potem wszystko się kończy happy endem, nie? Są takie reguły takiego kina właśnie gatunkowego, które mówią o tym, że tak. zawsze jest jakiś szwarc charakter, że zawsze ma, nie wiem, tu religa ma asystenta dobrego, ma asystenta złego, że tu mu komuna pomogła, ale w gruncie rzeczy to on jednak nie był po żadnej z tych stron, tylko wiesz, wykorzystał tą komunę yy, jakby do tego, żeby tak, jak... żeby Dokładnie, stary. Jakby nie ma, nie ma żadnego takiego wartościowania, i, i, i nie ma, broń Boże, żadnych pytań o to, czy, czy on mógł być agentem, tak? Nie, nie ma absolutnie żadnych takich. Ja nie mówię, nie, że był, tak? Albo, nie ma kontrowersji, albo, kontrowersji że... chciałeś powiedzieć. Ale nie ma żadnych kontrowersji, tak. tak jak wiemy, że Liga był wspaniały, bo, bo że tak powiem, był, stworzył tą pierwszą operację, zrobił na, na tym otwartym sercu, no to, no przecież, to tak było. tak, tak? I już sprawa jest zamknięta. No to, to, jest, to jest na pewno. Ciekawy film i na pewno chcę go obejrzeć, ale jednak z tych dwóch filmów zdecydowanie Miasto 44 zainteresowało mnie bardziej. I, Miasto i 44, moja żona mi obiecała, że mi kupi na Blu-rayu. No ja też nie mogę się doczekać, że będzie. i, i Ja liczyłem w ogóle, że na Blu-rayu w tym, w tym miesiącu wyjdą Alternatywy 4, które były puszczane w wersji mm -hmm. HD. I wiesz, no. ta wersja HD, która była ogłoszona i trąbiona w każdym kanale jako tam informacyjnym TVP, czy tam w jakichś programach Ja wiem, a potem na TVP Kultura, czy tam na tym TVP seriale, na którym to było wyświetlane. Ten kanał nie działa w HD. Nie, ja, ja oglądałem... Bo to jest, nie, bo to jest na TVP HD. To było wyświetlane. Ja to oglądam na okay. TVP HD i bardzo ładnie to wygląda. Ta wersja jest oczyszczona. Znaczy, nie, no pytanie jest takie, czy ta wersja... Znaczy moim zdaniem kluczowe pytanie jest takie, czy ten film był robiony na taśmie filmowej, jeśli był robiony co, oni robili, filmowej, no to to wersja Problem wersja jest taki, że negatywy nie ocalały. I oni to robili, A, jakby słabo. robili tą wersję odświeżoną z pozytywów. Oni je zeskanowali w wysokiej rozdzielczości, później klatko po klatce poprawiali kolor, oczyszczali, wiesz, różnych tych, tych poprochów. jak to oglądasz dzisiaj, to rzeczywiście ten film wygląda bardzo dobrze. Znaczy serial właściwie. Wygląda bardzo dobrze. Aczkolwiek yy, chyba właśnie przez to, że teraz jest wszystko tak w HD, widać, że to były nakręcone na przykład jedną kamerą. I masz takie czasami wcięcia nie? W, w montażu, gdzie, gdzie postać jakby mówi, że widzi, że ona mówi do ściany albo po prostu recytuje coś, zamiast, zamiast to powiedzieć bardziej płynnie, bardziej naturalnie, jak w rozmowie. Niemniej Alternatywy to jest absolutnie serial wybitny dla mnie i, i bardzo się cieszyłem. Tylko niestety z tych wszystkich sumnych zapowiedzi, że to będą jakieś nowe sceny, które były przez cenzurę nie wiem, usunięte, czy zatrzymane, czy, czy coś, no to jest niestety bajka to wszystko, co już można było zobaczyć w Altena też 4, to już było dawno opuszczone. Czyli te wszystkie mm -hmm. jakby jakieś dodatkowe sceny, które mogły być, one już dawno się pojawiły, więc dla kogoś, kto liczył na coś więcej, no to niestety by się przejrzył. No ale jeszcze nie wyszło, nie wiem, kiedy to wyjdzie. Ja tylko powiem, bo, bo już kończymy, że przeczytałem dwie fantastyczne książki, no może mniej nie, fantastyczne, ja ale o końcu, to nie nie jedna jest gorszy. bardzo interesująca. Nie wiem, czy każesz takiego pisarza. Krzysztof Piśkorski. Nie on swego czasu był określony jako takim polskim pisarzem, takim specjalistą od steampunku. A on jednak bardziej, bardziej niż steampunk to moim zdaniem go interesowała się taka fantastyka, ale, ale osadzona w takich czasach, gdzie zwykle tej fantastyki jest mało. Czy nie wiem, powiedzmy w czasach napoleońskich, gdzie tam była taka dwutomowa powieść Zadra, gdzie miałeś jakby równoległy świat, przez który się przedostawałeś przez wielkie portale w centrum miasta, a, a to wszystko się czasowało, nie wiem, w, gdzieś tam w tych właśnie czasach, nie wiem, mi się wydaje, napoleońskich albo coś w tym stylu, tak? Znowu teraz ten cienioryt, to jest powieść, yy, którą można powiedzieć, że to jest taka fantastyka, ale z gatunku płaszczej szpady. My głównego bohatera, który jest mistrzem yy, fechtunku, tak, fantastycznie yy, yy, włada rapierem, z takim właściwie Zorro batmanem yy, w jednym, i, i, I mamy miasto, które jest fikcyjnym miastem, ale gdzieś przynajmniej mi przypomina na przykład, nie, Barcelonę albo, albo, albo coś, coś w tym stylu, więc masz dużo takich elementów wspólnych. I ten cienioryt to. To, to, to, jakby to jest, jest przedmiot, który wiąże się właśnie z tą częścią fantastyczną tej, tej, tej książki, tak? Bo oprócz tego, że właśnie mamy tego bohatera, który mógłby wystąpić w niejednej powieści na przykład Alexandra Dima. Tak, czy, czy, czy, czy w, w Hrabiego Monte Cristo, czy, czy, czy w Trzech Muszkieterach, to, to masz ten element właśnie fantastyczny. Okazuje się, że, że też jest jakiś taki świat równoległy, ten równoległy świat cienia. To jest związane z tym, że jakby cień jest wykorzystywany na przykład jak, jak jakieś przejścia, które są stworzone właśnie w, w cieniach, jako portale, jakieś różne rzeczy, ale głównie takim elementem złym, jeśli chodzi o cień, to jest to, że ludzie nie mogą krzyżować cień ze sobą. Wtedy dochodzi do niego takiego kontaktu, takiego, wiesz, takiego uderzenia, zderzenia. Generalnie bardzo polecam cienioryt, jeśli ktoś szuka właśnie świetnie napisanej takim wartkim językiem, książki, A to jest w tej spada... epoce napoleońskiej, tak? To się dzieje? No nie, właśnie bardziej w, w epoce takiego płaszcza i szpady, czyli, czyli bardziej ją odnieść do, do, do takiego, wiesz, jakiś głównym bater, to można powiedzieć, że to jest taki emerytowany Wcześ, wczesno, wcześniej emerytowany y, na przykład y, Atos z Trzech y, muszkieterów. I, mhm. i, I jakby to są jego takie losy po. Kiedy on tam trochę, wiesz, jakby trochę tłaczka przeżycie, jakby co się działo w to i później to, wchodzi ta intryga, która się zawiązuje. I y, y, y, y jakby jest pierwszy akt, który koncentruje się na, na, na jednym elemencie i moim zdaniem ten, ten y, y, znaczy pierwszy tom jest fantastyczny. Jest po prostu... Y, y, no, czyta się to, niemal przepływasz, wciągasz się i jesteś w stanie, to po prostu nie, nie możesz się oderwać. I później jest ta druga część, gdzie jest więcej tej fantastyki, więcej tego, tego, tej, tej, tej, tej zabawy z, z, z całą tą filozofią, tej magii związanej z cieniem, tak? bo masz cień mistrzów, jakiś, masz, masz, masz różne strefy wchodzenia w cień, no po prostu jest dużo, dużo dużo więcej takich rzeczy. Czyli polecasz. Cienioryt bardzo polecam, szczególnie jeśli ktoś szuka, szuka fantastyki, która odbiega właśnie od tego takiego typowego fantazy, czyli z Krasnoludy i, i, i Tolkien i coś takiego i, i naprawdę będą się świetnie bawić. A druga książka, którą czytam, to jest Gniew Zygmunta Mielszewskiego czy aż autora? Kojarzy tak, to jakoś wyszło niedawno, tak. On po prostu umie pisać takie poczytne, takie takie lekkie w sensie do czytania kryminały. Jak, jak to porównać? Tak? Bo to nie są takie kryminały, które, które możesz nie, nie wiem, porównać do jakichś tam wybitnych, nie wiem, utworów. E, o Eberhardzie Moku znasz? Tego, tego Marka autora. Krajewskiego? Tak, tak. Marka Ostatnio czytałem, czytałem go wemnotaura, gdzie, gdzie powiedzmy ten, ze swoim takim przyjacielem, z, też detektywem, czy też policjantem, komisarzem, zelwowa Lwowa się spotyka. I bardzo dobrze a, się wiem, no jest. tak, ta, ta, bo ta druga, on, on napisał później chyba taką drugą część y, o tym, y, właśnie w, o tym Lwowie, tak? Znaczy ja pamiętam, że w którymś momencie się przerzucił na ten Lwów, a to tak, mówię no teraz po części, prostu... w której się spotykałem. Tak, no bo to tego nie w, w pewnym momencie zakończył historię tego Eberharta Moka i, i zaczął się. Edward Popielski, tak się nazywa. No. Ten, no i zaczął się powiedzmy nowym komisarzem, jakby nową postać i, i jakby powstała, powstało drugie tyle książe, tylko z, z innym cytryłem. I to też się świetnie czyta. To jest wiesz, też fajna, no, fajna książka, jeśli chcesz e, gdzieś tam troszeczkę zasmakować na przykład, nie wiem, tego klimatu, tego, tego międzywojnia, tak? To jest jakaś mhm. końcówka, bo, bo akcja się dzieje w, w głowie minutach w 37. E, więc już masz tam gestapo, już masz Niemców i tak dalej, jeśli chodzi o Breslau, ale masz jeszcze tam taką polskę, dumną polskę, e, wspaniałą polskę, Lwów. Wiesz, to się bardzo fajnie czyta. No i oczywiście mhm. jest ta intryga, która... która nie jest taka fatalna, bo, bo się spodziewałem, że, że do niczego na ciekawe nie doprowadzi. Jak czytałeś Goveni Notora, to no możesz się tam nie się Nie czytałem, doprowadzi. nie, nie. nie. Ja, ale ja, ja jakby powiem, jeśli ktoś, czytałem. kto szuka powiedzmy jakiejś takiej niesamowitej intrygi, tak? że czegoś, co po prostu jak Agata Christie nagle uderzy cię obuchem, że o, a jednak ten i... No ale z drugiej strony, wiesz, Agata Christie, a Sherlocka Holmesa znasz? No z, z widzenia tylko, wiesz. Nie kłaniam się, jak, jak go widzę. Bo mnie na przykład uderzało to, że, że tam rzeczywiście. No, ale dobre, nie chcę się wypowiadać, bo już nie chcę. Oczywiście, ja bo szerokim jest tak, że tam jest dużo. dużo to... yy, Szeroką stronę głównie to jest dużo logiki, dużo dedukcji, dużo takich rzeczy, które pokazują tego wnioskowania detektywa, skąd on to bierze, tej generalności. A znowu. Eberhard, e, e, znaczy Eberhard, no, Krajewski pisze o detektywach, którzy z jednej strony są tacy dumni, wynie, wyniosi, mocni, tacy, taki, taki, taki, taki, taki po, posągowi mężczyźni, ale też tacy, e, nie wiem, mający przyjemność w takich niskich, powiedzmy, e, e, przyjemność w takich niskich elementach, nie jak to powiedzieć, na przykład ta prostytucja, tak? Lubią młode kobiety, tak? E, Lubią się dobrze najeść, tak? Dobrze napić. Ale jednocześnie wiesz, są bardzo inteligentni, bardzo no, mają swoje metody śledcze, i nie wiem, no, oni mi zupełnie nie przypominają wreszcie takiego, takiego detektywa. Z zupełnie przeciwieństwem, moim zdaniem, Sherlocka Holmesa. No, ale... ale wracając do gniewu mimo wszystkiego. Gniew to jest trzecia część przygód tego prokuratora, Teodora Szackiego. I za każdym razem, jakby akcja się toczy w innym mieście, i tym razem padło na Olsztyn. I to jest też bardzo fajne, że kiedy on wybiera to miejsce, w którym akcja będzie się toczyć, to on też potrafi oddać klimat tego miejsca. Tak, Widać, że, że studiuje sobie na przykład pewne elementy, które są wspólnymi cechami dla, dla autochtonów i dodatkowo jeszcze właśnie oddaje nie tylko miejsce akcji, ale też czas, bo jak, jak zaczyna się główny rozdział, to masz daty a oprócz tej daty masz wiadomości, które są zupełnie związane z fabułą, ale generalnie oddają ci na przykład, nie wiem, klimat geopolityczny na świecie. Albo, albo na przykład takie rzeczy przyziemne, jak, jak to, że gdzieś tam coś, coś się stało, co ma na przykład znaczenie tylko dla, dla, dla, dla paru osób. No, ale wiesz, to jest, jest bardzo fajny element, który mi się bardzo podoba, wprowadza w taki klimat czasu i miejsca. No tutaj mamy intrygę tym razem w Olsztynie, też bardzo ciekawie się zaczyna. E, e, Mimo wszystkim nie boi się wrzucać takich, no nie wiem, ja to widziałem już w poprzedniej książce, bezcenny, która kadnie traktowała o tym prokuratorze, ale on na przykład tworzy postać jakiegoś ekscentrycznego e, naukowca i go nazywa dr Frankenstein. Po prostu. I, I on się bawi tym, że on go nazywa Frankenstein, bo dzwoni do niego ktoś, no nie, on odbiera kto tam, e, doktor Frankenstein, no nie, i on tam niby coś tam odpowiada i tak dalej, i później, kiedy on myśli, że doktor Frankenstein na pewno będzie wyglądał normalnie, spokojnie i tak dalej, to okazuje się, że, że nic bardziej mylnego, to jest pewien zabieg, który mi się nie podoba, ale okej. Okay. No to ja powiem tak, że Gniew jest bardzo dobrą książką, polecam. Już, a co ty przeczytałeś takiego? Przeczytałem ostatnio taką książkę Świat bez końca. Nie wiem, czy, czy znasz. Nie wiem, czy, czy czytałeś może. Nie wiem, czy znasz taką książkę Filary Ziemi. To napisał to napisał Ken Follett, on jest chyba walijczykiem w ogóle. To są takie duże czytadła w zasadzie, takie duże książki. Filary Ziemi to była pierwsza książka, którą przeczytałem. Zresztą Ridley Scott wyprodukował razem ze swoim bratem Tonym Scottem ośmiodcinkowy serial na podstawie tej książki, aczkolwiek serial bardzo, bardzo radykalnie zmieniał, a czy może nie zmieniał wydźwięku całości, nie zmieniał ogólnie jakby takiej zasadniczej ramy narracyjnej, ale bardzo wiele wątków było pozmienianych, Scalanych, niektóre postacie w mniejszym, niektóre w większym stopniu, niektóre wątki, których w ogóle nie było w książce. W przypadku Świata bez końca już obejrzałem pierwszy odcinek, bo też serial powstał no właśnie, i to po, przeczytaniu, po, po przeczytaniu książki też, też zacząłem oglądać. No i też jest dużo rzeczy zmienionych. Tak? I, tu, I tu nawet powiedziałbym jeszcze więcej, niż, jeszcze więcej niż w filarach Ziemi. Książka jest świetna, ponieważ książka się dzieje w XIII wieku, przepraszam, w XIV wieku, w, mówię o Świecie bez końca, w okresie w, wojny stuletniej, w zasadzie w zasadzie, ale ona nie, nie opisuje tej całej wojny, nie, nie, tylko powiedzmy trwa tam do 1300 chyba 50 czy 60 roku, już nie pamiętam w tej chwili, kiedy się dokładnie kończy. Natomiast i, i to jest tylko jakieś tam tło historyczne, które gdzieś, gdzieś wle występuje. Jest mnóstwo postaci, mnóstwo wątków pobocznych. Oczywiście jest jakby dwójka głównych bohaterów, takich, których ja specjalnie może jakoś tak, im aż tak nie, kibicu, nie kibicuję, jak kibicowałem postaciom w przypadku filarów ziemi. Tam jednak bardziej się to przeżywało. No i tutaj jest zdecydowanie, wiesz, jakby jest taka różnica w stosunku do filarów ziemi, ponieważ w filarach ziemi te opisy seksualne stanowiły jakiś tam element tej książki, który co jakiś czas się pojawiał tam co, co kilkaset może stron. A tutaj rzeczywiście na początku przez pierwsze powiedzmy 500 stron, bo ta książka ma około 900 stron, to przez pierwsze, przez połowę mniej więcej tej książki, albo przez jedną trzecią, przez te pierwsze 300 stron powiedzmy, to w zasadzie co 20 stron masz opisy o tym, że komuś stwardniał członek, yy, miała filgotą szyparkę, albo, albo coś takiego. Także, także to jest trochę zabawne. Później na szczęście, wiesz, i mnie to trochę raziło, nie? Jak, jak, jak czytałem? Nie jako ale wszyscy tak katolika. Ale z drugiej strony potem pomyślałem, że, że to też odzwierciedla ta ponieważ jakby cechą rozpoznawczą tych książek jest to, że my zarówno w filarach Ziemi to, to jedną z postaci obserwujemy w wieku niemowlęcym, by w końcówce ta postać już była pełnoprawnym dorosłym facetem, który ma swoje gdzieś tam relacje, tak? Także obserwujemy to wszystko na, na przestrzeni pokoleń w zasadzie, tak? Tu mhm. rodzice umierają, rodzą się dzieci i tak dalej. Nie? To, to takie trochę przypomina to trochę jakby takie i w przypadku Świata bez końca, ja, ja tak myślę, że to też odzwierciedla to, że tutaj jednak my towarzyszymy pewnej grupie bohaterów od najmłodszych lat i z nimi trochę przeżywamy ich młodość. Tak na takie dzieciństwo na samym początku, później ten wiek taki dorastania, wiek dojrzały i, i w zasadzie kończymy, kiedy oni się już starzeją. I, i jakby ta, o ile w, jakby ten garnitur postaci w filarach ziemi jakby wyraźniej się zmieniał, to tutaj rzeczywiście jest jakby życie pewnej pewnej grupy bohaterów pokazane. I rzeczywiście tak sobie ukułem taką teorię, że może dzieje się tak dlatego, że, że na początku, ponieważ oni są młodzi, ta chuci ich rozpiera, wiesz, i, i, i, i coś takiego się dzieje, no bo później jest rzeczywiście, y, następuje takie, y, jakby odejście od tego. To jest takie czytadło, to, to nie jest książka, podejrzewam, dla każdego, bo po pierwsze ktoś musi lubić obyczajowe powieści, bo to jest powieść taka bardziej obyczajowa, ona też tu jest, są, fajnie jest historia, wpisana akcja się dzieje w takiej fikcyjnej miejscowości Kingsbridge, y, w której została wybudowana najlepsza katedra, taka największa katedra w Anglii. To było w filarach Ziemi 200 lat wcześniej, bo filar Ziemi to jest z kolei XII wiek. No i cóż, no i, no, ale, ale generalnie polecam. Książka jest bardzo dobra. Serial mniej, mniej mi się podoba, ale może dlatego, że czytałem książkę. No. Natomiast ta książka ma jedną cechę i, i Folet ma jedną, moim zdaniem, niesamowitą zaletę, jeśli chodzi o takiego pisarza y, właśnie... Y, y, y, no właśnie takich czytadeł, tak? Znaczy on, on pisze w taki sposób, że się nie możesz oderwać. Ja, ja tak. po prostu tą książkę, mimo że to było 900 stron, to ja to przeczytałem w jakieś, nie wiem, dwa tygodnie. Ja po prostu siedziałem i czytałem, tak? I w którymś momencie, to zresztą podobnie było z filarami ziemi, no, w, w skrajnym momencie to czytałem po 200 stron dziennie i po prostu nie mogłem się od derwać, wiesz, to, to było tak, że siadałem, czytałem i po prostu, i, ale co dalej, co będzie dalej, ale jak, mimo, że czasem, wiesz, masz wrażenie, że te chwyty są tandetne, już byś chciał, wiesz, zdarzało mi się tak, że parę razy przeczytałem tak e, wybiórczo, żeby, do, żeby się dowiedzieć, co się dalej wydarzyło, ale to jest świetne w tej książce, rzeczywiście, to, to tak, jak, jak, jak mówisz o kryminałach, to, to, to ja czytając Kryminały nawet Krajskiego, to jakoś takich, tak nie byłem w nie zaangażowany, a tutaj ewidentnie byłem w tą opowieść do tego stopnia zaangażowany, że wiesz, tak. że chciałem zobaczyć, Ale by się co się dalej że, że właśnie powieści obyczajowe bardziej angażują niż kryminały. Kryminały są, są możliwe, dobrymi możliwe. page-turnerami. Właśnie, to, to jest to, o czym chciałem powiedzieć. Tych intryg w ogóle w, w, jakby w tej książce jest cała masa. Tak? Znaczy Bo ja, ja pamiętam, że ja na początku sięgnąłem po filary Ziemi, bo chciałem y, przeczytać książkę średniowieczną albo w klimatach takich średniowiecznych, ale nie chciałem y, czytać o smokach, nie chciałem czytać wiesz o, o tym całej grze o tron, o tych intrygach i tak dalej. Tak? Znaczy Inaczej, może chciałem no o intrygach, ale nie chciałem, nie chciałem gry o tron. Tak, nie chciałem, żeby tam była jakaś ta fantastyka, jakieś czary i tak dalej. Natomiast i dlatego sięgnąłem właśnie po filary Ziemi. I.. Natomiast w tej książce rzeczywiście, wiesz, tam są intrygi cały czas, no tam stary biskup knuje jak wygryźć nowego, przeor, jak wyciągnąć pieniądze od przeoryszy, matka wspiera syna, żeby on, wiesz, zajął lepszą pozycję gdzieś tam, no jest mnóstwo takich wątków i właśnie to, co powoduje, że, że wiesz, że czyta się to naprawdę jak dobrą, do, dobry kryminał, to jest, ale właśnie taki kryminał, którego być może ja nie czytałem dotychczas, to jest to, że właśnie właśnie te historie, nie, że tu ktoś nagle komuś podpadł, tu będzie jego sąd, tu zaraz się... I to się dzieje Wiesz, tego jest cała masa, tak? Przez całą książkę jakby z tego utkane. Także to nie jest tak, że, że to jest powieść obyczajowa i będziesz czytał o tym, że oni teraz daj, a ci ja pobruczę, a ty poczywaj albo coś takiego, tak? Tylko, tak. tylko to jest, te, te, te postacie są żywe. To, to nie jest napisane językiem chłopów, tylko to jest napisane jakby współczesnym językiem i, i, i tam nie ma takich specjalnie jakichś nawiązań. Niemniej te opisy w ogóle i obyczajowość związana z, jakby z, tym, z tym tym jest bardzo, bardzo tak rzetelnie odtworzona. Zresztą on tam wymienia, wiesz tych osoby, które historycznie jakby czytały tą i ja się spotkałem się tylko na koniec z takim zarzutem, że ktoś mówi o tym, że ten pisarz znalazł taką formułę na pisanie tych dwóch książek, bo on notabene wcześniej pisał właśnie powieści sensacyjne i w ogóle zasłynął od tego, jest jednym z najbardziej uznanych autorów powieści sensacyjnych właśnie dziejących się w okresie szpiegów, w II wojnie światowej, wiesz tam, jest, jest cała masa takich jego książek, natomiast on uważa filary ziemi za, za swoje największe dzieło w ogóle i, i, i taką najlepszą, jakby najlepszą powieść i rzeczywiście to jest fascynująca książka, to jest znakomita książka, mi się chyba trochę bardziej podobała niż Świat bez końca, ale broń Boże nie, można je czytać absolutnie nie dbając o chronologię, bo, bo to są jednak inne postacie. Oczywiście, jak ktoś czytał Filary Ziemi, no to tam jakieś wątki odkrywa. Natomiast to jest rzeczywiście książka, no akcja po prostu leci na, na, złamanie karku, jest wartko opowiedziana, nie ma opisów przyrody, ale, ale, ale fajnie, o, fajnie, jest odzwierciedlona, wiesz, cała ta atmosfera tych, tych, oczywiście tam są takie absurdy, że na przykład, nie wiem, dwie zakonnice przedzierają się do Francji najechanej przez Edwarda III, przepraszam, przez, tak, przez króla Edwarda III i wiesz i, i widzą to pobojowisko, wiesz i potem się przebierają za chłopców i tam wiesz za paziów, potem po bitwie, wiesz, akcja jest, jest, jest bitwa pod, hmm, chyba pod, jest, jest bitwa pod C, po, po, po której wiesz, one były po stronie Francuzów, ale potem się znowu przebrały w te zakonnice, przechodzą na stronę Anglików, wiesz, tam y, y, y, te bitwy są kapitalnie pokazane, świetnie opisane, wiesz, to, to, to świetnie wygląda. I to, I to jest takie, wiesz, z amerykańskiego serialu pewnie wyciągnięte, ale właśnie z takiego dobrego serialu amerykańskiego, wiesz, w którym rzeczywiście ta, ta akcja ma tak wartko płynąć i to wszystko ma tak wciągać tego widza i, i, i tego odbiorcę, nie? No, zdecydowany, zdecydowany znaczek jakości Julesza. Bez wątpienia, warto, warto sięgnąć. Julesa. Tak. Nie przekręcaj mojej ksywki, bo potem ludzie do mnie piszą Julesa, a ja nie jestem Julesz, tylko Jules. Wiesz, to no, taki dodatkowy trademark. Nie? No, możesz mieć dwie ksywki. Nie, Julesza. nie, ja, ja chcę mieć jedną. <laughs> Dzięki, Juszu serdecznie. No, muszę Dziękuję. przyznać, że chyba zaraz po skończeniu tej książki, którą właśnie czytam, sięgnę po, po, po, po, po świat bez końca. Raczej bym polecał filar Ziemi, dlatego że Światego Słońca też warto, ale, ale chodzi o to, że mi się wydaje, że chociaż nie wiem, bo ja czytałem z perspektywy filarów Ziemi, więc wydaje mi się, że wiesz, że y, z perspektywy filarów Ziemi, no jest trochę, jest trochę słabiej, ale na pewno nie jest to słaba powieść i mam takie wrażenie, że tam y, na początku tak czytałem z, pierwsze 200 stron, tak nie mogłem się wciągnąć. Ale później mm -hmm. jak to zaskoczyło, to wiesz, nagle bów. W przypadku filarów Ziemi to było od początku. Ale z drugiej strony początek może ci się bardziej podobać w świecie bez końca, no bo tam jest tajemnica, jest jakiś rycerz, wiesz, który zna tajemnicę <skrzt> o śmierci króla Edwarda, wiesz, wow. nie wiadomo o co chodzi, on wstęp do zakonu, wiesz, ukrywa się, są jakieś dzieci, które na początku są dziećmi, a potem się okazuje, bo jest taki przeskok, mają, jest 10 lat później, mają po 20 lat, są już normalnymi obywatelami i wiesz, i, i noszą tą tajemnicę gdzieś w sobie, wiesz, no jest, jest dużo fajnych rzeczy, tak? Przekrój po prostu takiej średniowiecznej Anglii pokazany tych postaci, bo tam są i chłopi, i szlachta, i kupcy, i wiesz, mm. i, i, i, i księża, tak, bo tam też jest kościół, i rola kościoła, wiesz, bo no także jest ich ochotę. Powiedzisz, że mnóstwo tych wątków, które wymieniałeś, to świadczy o tym, że to powinien nakręcić się właśnie kilka sezonów serialu, ale Też jak mi mimo, się że tak to jest jedna książka, wydaje. to... Też to. się to. tak wydaje. Znaczy, dziękuję Też jeszcze raz wydaje. już za te rekomendacje, na pewno y, warte uwagi. Mhm. Y, do usłyszenia w następnym odcinku. Y, wszystkim naszym słuchaczom serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że nas polecaj znajomym, udostępniaj na Facebooku, lubić, y, komentować, oczywiście. Do usłyszenia.